Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 650. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Sieciński-Akasik. Witaj, Rafale. Cześć, Damian. Dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki, słuchacze. Po długiej, wakacyjnej przerwie, no dawno, dawno e, twojego wspaniałego głosu nie słyszałem e, tutaj weterze, więc bardzo się cieszę, że, e, że wakacje już za nami. Ale no mam nadzieję, że spędziłeś dobrze te wakacje, że, że nawet wypocząłeś, że, że tak ubogaciłeś się i kulturalnie, bo to chyba były ten czas festiwali, tak? To kocham dziwne kino, ile się nie mylę, to chyba wypada na okres wakacyjny. Chyba, że... Tak, zawsze na wakacje, dokładnie, dobrze mówisz. Tak. Zawsze pierwszy weekend sierpnia. Tak, więc, więc, więc mam nadzieję, że teraz... Ten drugi teraz było. Wrócimy do, do regularnego nagrywania, no ale to jest ten okres, który, no można powiedzieć, że najpierw był, był ten sierpień i, i okres Gamescomu, więc było dużo zapowiedzi. No pojawiło się trochę ciekawych gier, trochę mniej ciekawych, więc może nie było takiego przytupu, no ale trzeba powiedzieć, że wrzesień nam się zaczął bardzo intensywnie i tak nawiązując do Gamescomu, to nie wiem czy siedziałeś Gamescom, ale tam właśnie padła w po raz pierwszy ta informacja, że coś się wydarzy najpierw zostanie ogłoszone pod koniec sierpnia, jeśli chodzi o Silksong, kontynuację Hollow Knight no i w końcu z yy, znienacka zaatakowali nas yy, tą premierą no nie wszyscy byli chyba gotowi na tą premierę tego dnia w tym sensie, że wiele, wiele chyba innych yy, twórców <laughs> Wydawców trochę się zasmuciło, bo to jednak był ogromny hit, ja nie wiem czy, czy chcesz o tym mówić, co przeżyłeś tego pamiętnego, ba tak? To był czwarty Tak, września. możemy pogadać na ten temat, wiesz co, ja pamiętam sytuację, kiedy była premiera Hollow Knight'a na Playstation, to był też wrzesień, tylko że 2018 roku i można było grę sobie wcześniej kupić, zainstalować, i o północy odpalić. Pen szczęścia odpaliłem i sobie grałem w Hollow Knight. Mm -hmm. eee, natomiast tutaj Silk Song y, rozwiązali to w ten sposób, że teoretycznie o 16.00 miał ruszyć y, 4 września, tak? Miał ruszyć ym, znaczy, miała być premiera i mieliśmy wszyscy sobie grę ściągnąć. No i to nie zadziałało niestety, nie. Albo zadziało za bardzo, jak, że po prostu. Z tego co, co wiem, chyba najgorzej mieli posiadacze Nintendo i Sony. Ja nie wiem, jak, jak, jak sytuacja wyglądała z platformą Microsoftu, bo ta gra znaczy się też 16... chyba pojawiła na, na Game Passie. I mnie sklep Sony działał, ale o 16 nie można było tej gry kupić. Dopiero o 18 pojawiła się w sprzedaży. Mhm. Przynajmniej dla mnie natomiast ja jeszcze miałem ten problem, że ja miałem dosyć duże problemy cały tydzień z internetem mimo, że gdzieś tam zgłaszałem na infolinię, to, to, to było to ignorowane na szczęście ty mi podpowiedziałeś jak to zrobić i zrobiłem z swojego telefonu hotspota i, i się ściągnęło, na szczęście grania jest mhm. duża. tak, tak, bo to w ogóle też pierwsza część, wiesz, Hollow Knight to to też nieduża gra, ale wiesz co, mnie ciekawi, bo y, ja nie zdawałem sobie sprawy z fenomenu Hollow Knighta. Znaczy, wiedziałem, że to jest tytuł dla fanów tak zwanych Castlevanii istotny, y, ale y, no też... Y, nie wiem, w tym momencie, w, w tamtym okresie dokładnie nie wiem, ale yy, musiałbym sobie przypomnieć, w tym roku wyszło Dead Cells, ale, ale na przykład nie wiem, czy, nie był, w, w, w, w, w, yy, czy to nie był podobny moment. Może, może, może się mylę, yy, może mi się w ogóle te, te, te lata jakoś tak yy, mieszają, ale chodzi mi o to, że Hollow Knight, owszem, gdzieś tam w moim yy, obiegu, gdzieś tam w tym tej, tej kręgu, niech gdzieś funkcjonował, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, z tego fenomenu i z tego, jak ludzie czekają na, na tę kontynuację. Widzę, to że jest... próbujesz rozbroić bombę, e, tak, ale wie? ja nie pozwolę ci na to, bo ja ci wielokrotnie, ale to wielokrotnie mówiłem, jaka to jest świetna gra. Aha. I byłem wyśmiewany, ignorowany przez ciebie. Moje zdanie było trywelizowane. Ja pamiętam tą rozmowę, kiedy mieliśmy Rysława też i we trzech byliśmy chyba i, i, i mówiłeś, jaki ten Hollow Knight jest niefajny, nie brzydki. I więc także tutaj nie dam ci tej możliwości. Ja e, to zwalam wszystko na byłeś m mój już pod na Rysława. Już, nic nie pamiętam. <laughs> Także ja, ja wam obu tę grę Wydaje mi się próbowałem sprzedać Że jest bardzo dobra Że y, świetnie się bawię Że to jest przede wszystkim y, Gra, która Może jeżeli nawet nie tam Stylem graficznym y, Nie oczarowuje, to on na pewno nie jest brzydki y, Bo to jest jakiś tam wybór artystyczny I wy się nie dawaliście przekonać Dead Souls jest rok starszy znaczy tak, Hollow Knight jest może starszy rzeczywiście, jakoś tam wypada, ale na, on miał początek na, na PC, a później dopiero w 2018 roku pojawił się na Playstation i ja już wtedy wiedziałem, bo on miał dosyć dobrą e, renomę po prostu wśród graczy i w momencie, kiedy była ta premiera, ja wiedziałem, że ja chcę mieć to od razu kupione. E, natomiast Dead Cells no to był, była wiosna 2017. Właśnie, czyli jednak dużo wcześniej, dużo wcześniej, bo, bo, bo niby oficjalna premiera y, Hollow Knight, teraz jak patrzę, to jest 2019 rok, a, a tak jak mówisz, 2017, bo gdzieś się spotkałem z takim twierdzeniem, że, że Hollow Knight. Chociaż, wiesz co? Przepraszam, Cię, teraz patrzę. Hmm? Nie, nie, to rzeczywiście to się, to się zbiega. Sprawdzam teraz na, na, na Wikipedii i. Cofam to, to jest też jesień, koniec lata 2018, sierpień 2018. Mm. Nie wiem czemu 17 podałem, ale, ale byłem pewien, że to jest, pewnie, pewnie Google kłamie. No trzeba uważać na te AI, bo pięknie, pięknie układa słowa, czaruje, ale niestety konfabuluje i, i fantazjuje. Ale wiesz co, jest, właśnie to jest ciekawe, bo... Yy, dla mnie Dead Cells w, w, w, w, wtedy był tym fenomenem i, i to była taka świeżość, że do, do tego, do Metroidwani wprowadzono ten element Rogalika czy Rogalite i on jakoś tak nie wiem, fantastycznie miał taki fantastyczny flow i ja przyznam się, bo to, że ja się po prostu faktycznie od tego wyglądu nie tego głównego batera i tej tej, tych, tych pierwszych grafik, jak widziałem, to się może odbiłem, bo y, wydawało mi się, że zbyt prosta że Ale ona bardzo szybko, bo teraz oczywiście naprawiam ten błąd, nie jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. i Tylko krowy nie zmieniają poglądów. Y, naprawiam ten błąd i y, kiedy wszyscy grają w Silk Songa, y, ja, ja nadrabiam swój błąd i gram w Hollow Knighta, ale no doceniam te walory artystyczne. I, I wszystko to, co w tej, y, w tej grze no działa, no to, to jest właśnie ten to, to jest związane z tym, jak ta gra jest responsywna jak ta gra jest zbudowana, że ona ma te elementy ja nie chcę używać, nadużywać takich, takich góronolotnych słów, że tam są te elementy sos-like, no bo się zbiera te, yy, yy, te nie, nie jak ziarenka, nie jak to nazwać te, te monetki te, te, te, te ziarenka która które później się wydaje w sklepie, ale które możesz stracić i później możesz je odzyskać jak znajdziesz to. znaczy ja tu mówię takie oczywistości ale tylko dlatego, że chcę uzupełnić, znaczy uzasadnić to moje, to, to, to moje nawiązanie, że tam jest ten element sozajkowy. I też ciekawe jest, że tak jak w każdej oczywiście Metroidwani, pewne rzeczy, pewne umiejętności, pewne bronie, to się zdobywa stopniowo i to też tu jest. I, i początek był taki, że trochę mi ten brak mapy, wiesz... Przeszkadzał, ale to jest tak, że to wszystko przychodzi z czasem i to mm -hmm. bardzo szybko. Nie? Po kilku godzinach, już właściwie jesteś w stanie, i nie tylko mieć mapę i wiesz, na jakiej zasadzie ona jest rysowana, wiesz, na jakiej zasadzie też, bo też dokupujesz te wszystkie przypinki, które yy, dają ci te oznaczenia. Na Więc jakby ja już jestem na takim etapie, że gram w tę grę jak, jak w normalną Metroidvanie, czyli dużo eksploruję, dużo chodzę w kółko po tych samych pomieszczeniach, żeby jak najwięcej odkryć i przygotować się do jakichś takich twardszych potyczek, które, yy, no, można się ich nauczyć, ale są też takie, które, które sprawiają mi yy, no, trochę problemu, bo, bo, bo kiedy masz dwóch przeciwników, to nawet jak się nauczysz wzorów ich ataków, to kiedy yy, oni atakują raz, no to, to jest ten pewien chaos. Ale na razie bawię się dobrze, więc jakby nadrabiam yy, mój stracony czas, pod tym względem, bo ja jestem w ogóle fanem e, e, Metroidvanii. No Nieraz nie o niejednej grze e, Metroidvaniowej tutaj rozmawialiśmy. No Femus, jedna z tych ostatnich i, i Sandrel, chyba tak się, ja już nie pamiętam nazwę. Tak, san, tak, to, to są gry no, czyste Metroidvanii i ja po prostu uwielbiam e, t, takie, takie platformówki właśnie z, z tym wszystkim. I no. Nie wiem, no to będzie, trzeba będzie przeanalizować. Ja muszę wrócić do tych, zobaczyć co tam mi się działo w głowie. Oprócz oczywiście tego, że się odbiłem od tej grafiki. Nie wiem, czego się, czego się bałem. No ale teraz y, mam taki moment, że, że wróciłem, bo chcę zrozumieć ten fenomen. Wiesz, chcę zrozumieć ten fenomen, bo to, co się wydarzyło w czwartek, tak, i później przez piątek i właściwie przez cały weekend to jest coś, coś wyjątkowego, bo po pierwsze, y, no... Wszystko całe, całe życie growe, cały świat growy się zatrzymał, wszyscy chcieli kupić Silksonga. W końcu jak kupili, to zagrali. I no, oczywiście to nie jest rekord, jeśli chodzi o, o, o Steama, jeśli chodzi o, o liczbę graczy w danym momencie, ale to jest jednak jeden z najlepszych wy wyników, jeśli chodzi o grę dla pojedynczego gracza. Oczywiście jak nie tak dawno Monster, Monster Hunter. Wild tak, miał miał chyba milion graczy jednocześnie i jeszcze są te wszystkie Palworldy, PUBG, Doty, Counter Strike, y, które niezmiennie królią w tych rankingach, ale, wiesz, obserwując jak ta liczba tych graczy jednocześnie rosła i to tak yy, yy, w, ciągu, w ciągu kilku godzin ona urosła chyba do tych pół miliona, nie wiem, czy to, to chyba 50, 50, 530 tysięcy z hakiem, nie? to mhm. jest to ten wynik, który, który spojrzałem i to mówię, no nie, no to jest, to jest coś, że faktycznie faktycznie e, to nie jest, to, to nie mógł być przypadek, to nie jest tak, że ludzie po prostu mówili dużo o tej grze, że chcieli w nią zagrać, albo że, że, e, że to jest po prostu kulturowy fenomen, że to jest coś, co, co, co mówi, że grając w tego Silksonga w dniu premiery jesteś częścią tego TIE Mhm. Się mogę to tak opisać. Więc, więc ja jestem bardzo ciekawy, jak, jak, jak ty, drogi Rafale, po tym jednak, że ty poznałeś się na Holonajcie i próbowałeś tutaj nas na dobrą ścieżkę nakręcić. Jak, jak twoje wrażenia właśnie z, z tego Silk Songa wyglądają? Czy to jest gra, którą faktycznie można powiedzieć warto było czekać tyle, tyle lat, i czy to jest godna kontynuacja? Czy to jest po prostu ładniejsza e, gra? Ale właściwie to jest ten Hollow Knight, który już widziałeś. Nie? No, mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi w tym pytaniu. Znaczy, no nie? Tak, to jest... E, dwukrotnie odpowiedź tak. To jest e, godna kontynuacja i to jest ładniejszy Hollow Knight. <dmadı> Jednocześnie. Mm. Wiesz co? I e, wiecie co? Przede wszystkim... Mm, no, e, a, ja w tamtej, w tamtej grze w Hollow Knightie się zakochałem. Naprawdę to jest dla mnie przykład... E, Jednej z najlepszych Metroidwani. Ja to wielokrotnie mówiłem. E, przede wszystkim jestem zachwycony tym, jak tam ta gra. E, była responsywna, jak to sterowanie było po prostu wspaniałe, jak te wszystkie mechaniki zawarte w czarmach działały, i jak bardzo jakaś pierdoła potrafiła zmienić. E, sam gameplay. E, I teraz tak. E, Silk Song jest ładniejszy. Jest kontynuacją. Gramy mm, postacią, którą Holet. znamy z Hollow Knighta, z Hornet. Hornet gramy. Mm -hmm. e, o, ona była e, w Hollow Knightie przeciwnikiem, ale też NPC-em. To znaczy, te nasze pojedynki nie były nigdy em, takie, że, że udało nam się Hornet zabić. Mm. nie? E, gdzieś tam się mierzyliśmy z nią. Ale jej Istnienie w tym świecie, tam, w tym, tym Hollow Knighta było takie dosyć enigmatyczne na postacią, która się pojawiała I teraz e, gramy nią, ona ma inny moveset e, I jest to gra na pewno trudniejsza Zaczyna się od tego, że nasza bohaterka, zakładam, że to jest e, ona to są robaki, więc podejrzewam, że mogą hmm. być tam, nie wiem, jakieś różne przekłamania, ale będziemy na nie mówili ona. Zostaje porwana i transportowana do jakiegoś innego królestwa. Ten transport, ta klatka spada w przepaść niechcący przez jakieś tam trzęsienie i, i my znajdujemy się w zupełnie obcym miejscu dla siebie. Musimy dostać się w miejsce, gdzie prawdopodobnie byliśmy transportowani, żeby rozwikłać zagadkę naszego porwania gdzieś tam nasza bohaterka się domyśla, że do czego to się stało, bo jako jedyna z owadów które tam spotyka no to ona ma tą możliwość produkowania jedwabiu, tej nitki jedwabnej i przede wszystkim tutaj dużo więcej się rozmawia, są dużo bardziej postaci gadatliwe, mamy więcej dialogów, nasza bohaterka też sporo mówi E, połowa dziemu, oczywiście. Mm -hmm. e, tak, tak, tak. I no to tak, ona w jest jeszcze jest ciekawy, że, że wiesz co ja i wiesz, bo ja e, już kojarzyłem oczywiście, bo to te grafiki reklamowe, no pokazały jak, jak, jak Silksong, nie wiem, Hornet mm -hmm. wygląda. I mm -hmm. ja byłem zaskoczony, jak szybko w Hollow się pierwszy raz ją spotyka. Że to jest dosłownie jedna z pierwszych takich, znaczy nie, nie, nie nazywam tego walką z bossem, nie? ale to jest taka, taka pierwsza bardziej złożona potyczka, nie? że tam jest... taki pierwszy, ona jest test. dosyć prosta. Ja. Uh -huh. Tak, ona jest dosyć prosta, więc to jest... Więc to nie jest takie duże wyzwanie, ale yy, byłem w szoku, że, że to nie jest postać, którą poznajemy później, albo yy, yy, wiesz, w sensie dla mnie, jako kogoś, kto nie znał tego, tego, tego loru, yy, to było ciekawe, bo to już mówię, o... Teraz, po prostu wiedząc, że ona jest bohaterką kolejnej części, bardziej będę zwracał uwagę na te wszystkie elementy, ewentualnie rozmowy z nią, jak to się później może przełożyć nie? i co ona mówi, czy tam będzie coś ciekawego. Nie wiem, czy to jest coś, coś trochę jak, jakbyś czytał książkę, znając jej zakończenia, bo wiedząc, kto zabił, i wtedy, powiedzmy, no nie masz tego plot twistu tak, na koniec ale w, y, też zwracasz na inne rzeczy uwagę. Nie? Patrzysz mm -hmm. na te rzeczy, które do, dotyczą tej, tej postaci, więc ja te, tak do tego y, podchodzę. Oczywiście tak jak mówię, no ja jestem dopiero, mam odkryte chyba, z, y, nie wiem, to są, czy to nazwać można, biomami, no, prawda? No, te, te, te, tak, że trzy no, albo cztery mam odkryte, no bo już też widzę, że są miejsca, do których nie mogę się dostać, no bo, je, no, bo już znając, będąc z, kastelwaniowym takim graczem, no wiem, że jak gdzieś nie mogę się dostać, to nie jest tak, że ja muszę kombinować, tylko ja po prostu tam wrócę i będę, nie wiem, mógł, albo znajdę coś, co usunie te kolce, albo pozwoli mi, nie wiem, e, dalej latać, no bo już mam te dasze, już mam jakieś takie e, pewne umiejętności, ale jeszcze, jeszcze nie wszystkie, które pozwolą mi na taką swobodną, mhm. swobodne przemieszczanie się, nie? I... Po pierwsze, nasza Hornet jest y, albo w jakiś sposób zraniona, albo tutaj sugeruje gra, że ona ma jakieś takie momenty, y, gdzie nam obra obraz się zaciemnia, więc nas albo chora, albo nie wiem, w jakiś tam sposób y, zraniona i nie jest w pełni swoich sił. W związku z czym, większość przeciwników zadaje nam takich, no powiedzmy, nie, m, poważniejszych przeciwników, zadaje nam obrażenia podwójne, czyli zabierają nam dwie tam punkty życia, te czaszki. Mhm. E, czyli tak naprawdę trzeci cios, jeżeli się nie uleczymy, to jest ten śmiertelny, bo zaczynamy z pięcioma. Ehm, no i dlatego gra jest trudniejsza. Druga sprawa, nie mamy ten taki atak w dół, nie jest e, pionowo w dół, tylko jest pod pewnym kątem, jest po skosie i Wydaje mi się, że ten początkowy Moment Gdzie tam jeszcze Nic nie mamy zdobyte A po pierwsze no, Każdy cios zabiera nam Znaczy no wiesz, Są, są tutaj przeciwnicy, dzielą się na dwa rodzaje Na takie powiedzmy Owadzie zwierzęta i owadzich przeciwników Owadzie zwierzęta, które zostawiają nam um, Jeden rodzaj waluty I przeciwnicy, które zostawiają nam koraliki Które służą za E, walutę tą taką z innymi sklep, sklepikarzami i tak dalej te pierwsze kawałki, takie powiedzmy nie wiem czy to jest, już teraz zapomniałem jak to się nazywa, ale, ale załóżmy, że to jest jakieś tam odłamki no to one służą do uzupełniania mm, powiedzmy amunicji przy odrodzeniu, amunicji z naszych broni, bo mamy tutaj takie specjalne e, Powiedzmy, urządzonka, które hornet może stosować. To są albo pułapka, albo to jest jakiś tam powiedzmy z, ymm, strzał, albo yy, coś innego. No, nie chcę tutaj zdradzać za bardzo i wymieniać te broni. A ja też jest, jakoś tam specjalnie nie jestem, więc też też wszystkiego nie widziałem. A te koraliki służą jako waluta i po śmierci my te koraliki gubimy. Także mamy dwa rodzaje, powiedzmy, tego co zbieramy I, i z tych poważniejszych przeciwników, gdzie wypadają nam koraliki, no to zazwyczaj od nich cios kończy się tym, że zabierają dwa życia Bardzo dużo narzekania zauważyłem, co mnie bardzo zdziwiło, bo Hollow Knight jest grą trudną, w sensie mm -hmm. można być dobry w, w metroidvanie, ale pewne elementy em, eksploracji gdzie, które wymagają dużo zręczności, i tak samo niektóre walki są wymagające. To nie są proste, to nie jest prosta gra, którą się przechodzi na autopilocie. Trzeba, trzeba pokombinować, nauczyć się schematów, ataków. Później są takie już etapy, gdzie tych przeciwników jest bardzo dużo i trzeba naprawdę się nakombinować, nagłówkować, jakie czarmy sobie pozakładać, żeby nie być stratnym i elementy zręcznościowe są naprawdę na, na takim w pewnym momencie szalonym poziomie i każdy kto grał w Hollow Knighta Knight to wydaje mi się, że był w miarę przygotowany na poziom trudności i tutaj Silk Song jest, jest bezwzględny, w sensie naprawdę tutaj ja sporo ginę i to tak nie, niekoniecznie na bossach, ale właśnie na przykład na niektórych kilrumach. Um, druga sprawa, że ta eksploracja jest trudna, bo ten skok trzeba pod skosę, po skosie trzeba dobrze wymierzyć i on nie jest taki banalnie prosty um, trzeba się skupić um, kolejna rzecz, że te koraliki, one rzeczywiście zachowują się jak koraliki, w sensie, że jeżeli rozerwiemy sznurek, na którym one wiszą, to one zachowują się jak koraliki, się rozsypują i, i widzę bardzo dużo narzekania, że ta gra jest za trudna. Gdzieś tam po dwóch dniach już powstał mod na peceta, który e, niweluje mm, te podwójne obrażenia i, i są jest takim ułatwieniem. Mm, ja jestem w stanie to wszystko zrozumieć. No ale gra jest, e, gra jest wymagająca i jest yy, o tyle ciekawa, że nie jest to taka powtórka z tego dokładnie samego, co mieliśmy w Hollow Knight, że to nie, yy, że nawet jak Hollow Knight znasz bardzo dobrze, to Silk Songa nie przechodzisz na autopilocie, że trzeba się bossów nauczyć, że mają yy, dużo fajnych ataków, które yy, wymagają Rzeczywiście umrze, trzeba umrzeć, żeby się dowiedzieć jak, jak niektóre z nich obejść i mają ich dużo, niektóre można w jakiś tam sposób cizować, czyli wciągnąć przeciwnika w wąski korytarz albo gdzieś tam za jakimś obniżeniem czy podwyższeniem terenu, bo niektóre areny są rzeczywiście płaskie, ale niektóre są większe i, i, i można tam próbować różne kombinacje z tym otoczeniem robić ale znowu na przykład czasami atakują spoza ekranu. Nie widzimy tego takiego sygnału, jak on zaatakuje, bo ten przeciwnik gdzieś tam zniknął i może zaatakować z całą furią gdzieś tam za ekranu. Także tutaj jest dużo fajnych... Ale myślę, że to jest uczciwe. W tym sensie, że to są takie elementy trudności, które... Bo wiesz, ja miałem na przykład... Będziemy o drugiej, innej takiej że też trudno rozmawiać. I ja miałem po prostu taką suizoidę nastrojów, aż do momentu, kiedy zrozumiałem po prostu, że no tak musi to być, bo to jest taki typ gry. I, i, Ale co to e, znaczy uczciwa? No w sensie, że na przykład y, nie ma czegoś takiego, że, że te, ataki, znaczy te ataki jak są, tak, to po pierwsze y, masz zawsze ten jakiś taki czas, że nie, nie, że nie ma takich ataków, których się nie da uniknąć. Na takiej zasadzie, że, no za, pewnie, jest, że zawsze jest możliwość. Słuchaj, no tutaj jest tak, że w pewnym momencie znajdujemy dash i możemy tym daszem, na przykład przerwać swój skok i wylądować od razu szybko w dół Czyli bierzemy kierunek w, po skoku, robimy kierunek w dół i robimy dash I w momencie kiedy na przykład leci wobec, w naszym kierunku jakiś atak to my uciekamy właśnie w dół i ten atak nas nie dosięgnie Możemy um, wszystkie metalowe, może tak, możemy się odbijać od metalowych powierzchni ale też możemy parować metalowe rzeczy, czyli jeżeli są ataki, które są wykonywane jakimś tam mieczem, czy czy, hmm, czy to jest ostrze, czy to jest jakiś tam, no nie wiem, kolec, to możemy go odbić. E, także to jest uczciwe. To, to, to, to jest bardzo dobrze zrobiona znowu gra, która hmm, tylko wymaga tego, żeby się jej nauczył, bo mhm. Wydaje mi się, że tutaj nie ma czegoś takiego, że y, jest jakiś premier na ten moment. Nie trafiłem na przeciwnika, który by mm, był w jakiś tam w sposób, tak skroślę cudzysłów palcami, oszukany. Że robi coś, czego no, się nie da zablokować, albo przed czymś uciec. No. Wiesz, ludzie narzekają na... No. Mhm. no mów. Ludzie narzekają na to, że e, znowu trzeba kompas czyli to, że odnajdujesz się na mapie, że twoja pozycja jest znaczona na mapie trzeba e, używać jako przedmiot, który zabiera slot e, bo tak było w Hollow Knightie, nie? że piórko, które, którym rysujesz mapę jest jakby za free w sensie to jest przedmiot, który tam nie, nie wymaga od ciebie zużycia miejsca na przedmiot natomiast e, no kompas był takim czarmem, który był żeby mieć tę swoją pozycję zaznaczoną, to musiałeś zużyć to miejsce. I to samo jest w, w Silksongu i widzę, że ludzie na to narzekają. Narzekają na to, że są do bosów duże odległości od ławeczki, na której tam od punktu drodzenia. Tak. Um, że te podwójne obrażenia są, no to, to, to, to najwięcej narzekań na to znalazłem. Ale że na przykład, wiesz, przeczytałem, że mm, niektóre ławki znajdujesz po prostu w terenie i one są za darmo, ale niektóre e, za które trzeba, niektóre trzeba zapłacić, nie? Że są powiedzmy elementem tej całej machinerii, którą w jakiś tam sposób musisz przywrócić e, do używalności i one kosztują i to się ludziom też nie podoba, nie? Że e, m, że są te dwa rodzaje, powiedzmy, znajdzie, które, że te koraliki się toczą Wiesz, to są, te, to są naprawdę tak bzdurne narzekania, bo ja rozumiem, mm, gdyby, nie wiem, mm, Team Cherry wołało od ludzi prawdziwych pieniędzy, żeby odblokować e, te punkty odrodzenia, nie? Ale, ale nie, no to tam to, to, to jest po prostu element gry że, że musisz grać ostrożnie, uważnie Zabić już tam przeciwników Żeby w tym punkcie, który Chcesz mieć ławkę, nie? I, i no, Dla niektórych jest to nieuczciwe, nie? Że dla niektórych ognisko, czy tamta ławka Czy cokolwiek, czy latarnia Tak jak mieliśmy w Bladbornie, czy ognisko właśnie mieliśmy W Soulsach, to powinna być za darmo, nie? No a tutaj się za niektóre płaci I i dla, dla ludzi to jest, to jest niespokojnie, nie że trzeba przygrindować i zabić kilku przeciwników, a nie przejść przez mapę i unikając walki. No, wiesz, to są, to są bardzo dziwne zarzuty, bo wydaje mi się, że że kupiłeś tę grę, to wiedziałeś, że pierwsza część była dosyć trudna i nie wiem, czego się spodziewać mogli gracze. Ale wiesz, co mi się z... wydaje, że bardzo dużo też graczy, przepraszam, że ci na słowo, bo, yy, bo przez ten Cyguise, wiesz jak to jest, to jest ten owczy pęd. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi oczywiście kupiło to, jak mówisz, Czekało na tę grę, byli fanami Hollow Knighta, ale przez to, że pewnie też spotkałeś się wielokrotnie z pytaniami, czy można, znaczy nie wiem, czy jakaś do ciebie, ale pewnie widziałeś w internecie, że ktoś się pytał, czy mogę grać w Silk Song nie grając Hollow Knighta. Czy... Możesz. No i Możesz, właśnie, dokładnie, ale kiedy nie masz tego przygotowania, albo ewentualnie no też mogą być osoby, które, nie wiem, yy, ich doświadczenie, jeśli chodzi o, o Castlevania, to jest ostatni The Last Crown, nie? Prince of Persia, gdzie gra jest tak skonstruowana, że oczywiście możesz sobie tak wszystko poustawiać, że to będzie yy, wyzwanie za wyzwaniem, a możesz po prostu przeskakiwać całe fragmenty, co trudniejsze elementy, y, y, y, tych poziomów platformowych. I wiesz, że ona jest tak przystosowana, że właściwie każdy może sobie tak ustawić ten suwaczek, jak mu pasuje. A w Silksongu, jak domyślam się, nie ma poziomu trudności. Nie, nie ma, więc wszystko jest dokładnie tak przygotowane, jak sobie e, wymyślili twórcy z Steam Cherry. Ale mhm. też jest ciekawe, bo oni e, przyjęli taką dosyć ciekawą postawę, że oni tej gry, ja nie wiem, no, czy na pewno były jakieś wewnętrzne testy, zastanawiam się jak tam ten QA wyglądał, czy wiesz, jak, jak to testerzy ogarniali, to na pewno przechodziło przez gęstę silę, przez tyle lat była gra tworzona, więc ona była cyzelowana. Mi się wydaje, że naprawdę bardzo dużo czasu spędzono na, na polerowaniu jej, ale ona nie przeszła tej takiej weryfikacji mainstreamowej, jak niektóre gry, kiedy recenzenci dostają tę grę przed premierem, i jak to jest z różnymi recenzentami. Są taci, tacy, którzy kochają pewien ten gatunek i, i, i rozumieją pewne założenia, a są tacy, którzy cechy gatunku wymieniają jako wady. I to jest, I teraz, to jest ciekawe. Właśnie, teraz zastanówmy się, czy to było z ich strony cyniczne zagranie, ich ch ch chęć zrobienia... Kasy na nieświadomych graczach Którzy kupią grę Bo jest nowy gorący tytuł I trzeba się pofleksować W internecie, że się w to gra Czy oni zrobili grę Dla swojego Dużego Grona fanów, którzy im kibicowali Którzy czekali na, na tę grę i którzy Wiedzieli na co się porywają Bo ja mam wrażenie, że Tutaj nie było złej woli że oni chcieli zrobić takim wszystkim, wszystkim y, ludziom, którzy tę grę kupią jedno y, takie samo doznanie, bez jakiegoś tam, nie wiem, recenzenta, który y, będzie przed premierą narzekał, że no y, skacze się y, nie wiem, tam X-em, ale Dash jest pod y, triggerem, nie? a nie pod kółkiem na przykład. Bo są tacy hmm. gra, ten, recenzenci, którzy narzekają, że sterowanie jest dziwne i nie można go nigdzie zmienić. Dobra, to jest. Ja nie, nie zakładam złej woli. Mhm. E, moim zdaniem, um, ten zespół, tak jak tworzył Hollow Knight i dawał kolejne aktualizacje, które podnosiły poprzeczkę, e, jeżeli chodzi o wyzwania, e, cały czas, że podstawowa gra doczekała się takich trzech dużych, chyba, e, o ile dobrze kojarzę. E, rozszerzeń i ja się przyznam, że ja przyszedłem podstawkę i część tego tam powiedzmy część rozszerzenia, ale ja nie zrobiłem wszystkich wyzwań. Ja tam w tej grze nie mam, ja mam 50% trofeów tylko. Eee, I jestem tak, tak wysoko tam na zielono e, ocena jest A. A są ludzie, którzy gdzieś tam do tego Hollow ta platynowali i to jest naprawdę duże wyzwanie. W sensie e, dla mnie to, to jest poza moim zasięgiem. I mimo wszystko, ja wiedziałem, na co się porywam i po co kupuję Silksonga. Mm, no tak. Także... Trochę jak z, z, z Eldenem, nie? Znaczy, przepraszam, że znowu wchodzę tak w słowo mm -hmm. i że w sumie z innego gatunku jest, ale ja próbuję to odnieść do innego też takiego dosyć popularnego tytułu, no bo Eldenik też był, był Dokładnie. Z Eldenem, ale to samo było za każdym razem, jak wychodzi gra From Software. Czy to wychodził, pamiętam, Bloodborne, czy wychodził... Dead Soul, Dead Dark Souls trójka. Później wychodził e, Sekiro. I tak. później wychodził Elden, który był najłatwiejszy ze wszystkich. E, ja w Sekiro nie grałem, więc tutaj nie, nie będę wypadał się za, za to, ale za każdym razem jest ta sama śpiewka, e, bardzo podobna, gdzie ludzie wymieniają pewne rzeczy, zawady i e, tak, że na przykład w Sekiro nie ma, nie ma blokowania, tylko trzeba parować. A później widzę, że są, są osoby, które przechodzą taką, wiesz, Sekiro na macie do tańczenia, czy na, na gitarze z Guitar Hero, bo mają ten timing, po prostu takie parowanie tak wyczwiczony. Ale to są właśnie te, te... To pokazuje, że jeśli gra jest pod względem mechanicznym z, tak, tak doskonała, że, że możesz ją w taki sposób opanować, mieć taką kontrolę nad postacią, no co, to, no to wiesz, no wtedy powstają te wszystkie takie niesamowite speedruny czy niektóre jakieś wyczyny. I, i, I to samo jest z metrowaniami. Na przykład nigdy, znaczy powiem tak, uczciwie, tak, żeby od początku do końca nie, żeby przejść bez jakiegoś takiego wspomagania, to na przykład nigdy nie, nie, nie ukończę całego ranu w Dead Cells. Ale grałem dziesiątki godzin, i, i, i wiesz, i, i mam mnóstwo satysfakcji. Ale wiem, że mm -hmm. są ludzie, którzy... Bo ona tam, ten element los, losowy bardzo bardzo wpływał na to, jak, jak ci się ten ran układał. Że czasami e, mogło ci się wszystko tak pięknie ułożyć i, i, i super, a czasami jest tak, że, y, że no, nie, co byś nie robił, to po prostu nie jesteś w stanie y, pewnych rzeczy przeskoczyć. Oczywiście no, jak jesteś nie wiem, jakimś mistrzem świata i okolic, no to to jest zupełnie inna bajka, ale, ale generalnie jest tak, że ja cenię takie gry, które yy, są nie tylko, jak to się kiedyś mówiło, yy, bo jest ta Maksyma, taka była jeśli chodzi o gry japońskie, nie? że easy to learn, hard to master, ale też cenię takie gry, bo one dają mi troszkę więcej satysfakcji, które są hard to learn i też hard to master. Bo one mm -hmm. dają ci taką, wiesz, że to jest jak, wiem, no, jak granie na gitarze. No wiesz, no możesz sobie pobrzdąkać, ale jak wchodzisz na ten wyższy poziom, ja też, też takich porównań, bo chcę tak to uplastycznić. Ale wiesz, o co, chodzi, że możesz zagrać kilka akordów, ale możesz być virtuozerem gitary, takim Ericem Claptonem, nie wiem, Princem, yy, Slashem, no nie wiem, Brianem Mayem. No po prostu robić rzeczy, które nawet ci nie śniło, że można robić na gitarze. Czyli Page'em. Czyli Page'em. A to jest ten sam instrument, tylko po prostu w rękach każdej innej osoby no nie, on inaczej może grać. I teraz mhm. właśnie to opanowanie tego i dlatego ja cenię właśnie i daje mi to satysfakcję, kiedy mi się uda, tylko też ja siebie nie oszukuję. Ja nie jestem tym graczem, który będzie yy, później robił sobie takie wyzwania właśnie jak, jak, jak, jak, jak, jak ci gracze w Sekiro, ale doceniam to, że, że jest po prostu taka możliwość, nie? I, że to, I to daje niesamowicie dużo satysfakcji. Ja mam kilka przemyśleń na temat e, Songa takich niezwiązanych z samą grą. Ja myślę, że Shadow Drop, który właśnie powiedziałeś, że nastąpił na targach na Gamescom, e, Znaczy Shadow Drop spowodował... zapowiedzi, że coś będzie. Tak, tak, tak, tak. No ale to jest to, to, że się pojawi ta gra za tam trzy tygodnie, 4 września, mhm, bo tak. to było coś, co Gdzieś nakręciło ten tak. hype, i ten taki, nie wiem, u ludzi to FOMO, czyli poczucie, że jeżeli bo, nie będę brał w tym, to coś mnie ominie. Dobra. Na szczęście granie jest droga, bo kosztuje 20 dolarów, na konsoli 90 zł, na Steamie 75 chyba, czy 70. 70. Także to to nie jest tam na. 75, także tutaj nie jest jakiś to, to wydatek typu 300 zł i, i e, fajnie, że jeżeli nawet kupiłeś to, to, to nie odś... zapominaj że na Game Passie za darmo Game Passie za darmo no to prawda, zapomniałem o tym e, ale wydaje mi się, że sobie gracze sami E, znowu ukręcili bata w postaci tego, że trzeba zagrać w nowy gorący tytuł i teraz zostali z tym, że e, są sfrustrowani, bo e, to nie jest to, co nie wiem, się spodziewali albo e, nie wiem, może liczyli, że będzie łatwiej, że druga część będzie łatwiejsza, bardziej przystępna, no nie mam pojęcia. A druga rzecz, że to, co powiedziałeś, że e, nie wiem, czy... Bo tak, nie, nie, tak jak powiedziałem, nie uważam, żeby y, twórcy kierowali się jakimś tam cynicznym, y, cyniczną chęcią zdobycia pieniędzy na nieświadomych graczach, ale ten Shadow Drop we wrześniu zaszkodził na pewno innym tytułom. Będzie dzisiaj o jednej grze y, od Blober Timo, Kronos, który z tego, co sobie popatrzyłem na Steamie, to miał pik 5295, czyli to jest ile razy mniej niż e, Silk Song? 100 razy 100. mniej? E, druga gra od Raycon Metaliden. 411 graczy w piku. No, no to już jest akurat czy... najgorsze, ale ten Metaliden to mi się wydaje, że on, on może, jakby miał podobną e, promocję jak Chronos, to mógłby troszeczkę więcej, ale to jest wyjątkowo mała liczba. I Helis As e, to jest też e, niecałe 4 tysiąca. To są te gry mogły uzyskać dużo lepszy wynik, bo o ile Kronos i Helis As no to są powiedzmy większe gry, ale Mitaliden e, wydaje mi się, że to jest też taki z tego co sobie popatrzyłem, no to, to też mniej więcej w tych samych rejonach e, orbituje co mm, co, co, powiedz... Przyszedłem, że gra na 6 i... godzin, coś takiego. A, okej. Okay. No dobra, to może mniej. Ale znowu z drugiej strony ten i e, w tej wcześniejsza gra Ruiner, e, mhm. ona też jakoś super długa nie była, ale miała ten spory re replay value, nie? E, mhm. Że tam można było sobie trochę tam w tą grę jeszcze pograć. E, do czego ja zmierzam? Tutaj w, tutaj. Mhm. Te Te, Song. Eee, przez to, że sobie te wszystkie inne studia Poukładały premiery tak nie inaczej No to wydaje mi się, że zeżarł im Dużą ilość eee, Kopii sprzedanych Że ludzie kupili Silksonga i będą grali w niego bardzo długo W sensie to nie jest gra, którą skończysz eee, Z satysfakcją w ciągu tam paru dni nie? Znaczy Przynajmniej na, na takim tempie jak ja gram To ja będę grał spokojnie może z miesiąc, bo... No to, ale wiesz co, to, to jest bardzo ciekawe pytanie. Jest to, to, nie, nie, ciekawe twojej opinii. Czy wiedząc, i na przykład no jest taki drugi tytuł, który dopiero wyjdzie za rok, który powiedzmy też wywoła małe trzęsienie ziemi, czyli Grand Theft Auto 6, ale tam, przez to, że ta data jest znana, to wszyscy się przygotowują pod to. I wiele osób, no tu, znaczy raz na jakiś czas wychodzą takie tytuły, dosyć często wychodzą takie tytuły, które, które okazują się być niesamowitym sukcesem i one zjadają bardzo dużą część tortu. Ja nie wiem, że kawałek tortu oni zjadają. No, Silk Song można powiedzieć, że zjadł cały tort i zostawił mały kawałeczek yy, tym innym tytułom. Bo to, to już. No, mówisz... Znaczy, jeżeli chodzi o pieniądze, na pewno dużo nie zjadł, ale zjadł tego czasu, a czasu jest, to jest ta, ta waluta, którą mamy najcenniejszą. I to nie jest mała gra, w sensie, jak sobie popatrzymy na trofea, to jasne, tam speedrun jest y, 5 godzin, żeby trofeum mieć za speedrun. Natomiast y, no speedrun i 100% to jest 30 godzin. Czyli masz, jeżeli dostaniesz to trofeum, jeżeli zrobisz y, wszystko, w, znaczy 100% w 30 godzin. Mhm. co I to jest jako speedrun oznaczone, nie? Także. Ja sobie wyobrażam, że... Znaczy, to chodzi pewnie o zebranie tych wszystkich yy, tools, czyli to są mhm. narzędzi. Ale nie, ale to, to, to rafale. To, to, to, to odpowiedz mi, czy uważasz, że to było uczciwe ze strony Team Sherry, no... oni ten... Że że, że, że, że, nie, nie, że, zrobili tego shadow dropa. że mogli powiedzieć, że słuchaj, no wyjdziemy za miesiąc. Strony... dać miesiąc, żeby się przygotować. Ale wiesz, z jednej strony nikt nie... Mm... Znaczy nie wiem, może są jakieś opisane reguły, ale, ale to, to, to, to jest tak, że to, no to nie wiem, no, nie, czy uczciwe, ja, ja bym powiedział, że, e, że nie mnie to oceniać mhm. e, i, i w ogóle, no wiesz, ja się cieszę z tego, że gram e, teraz w tę grę i, i trochę mam, no, gdzieś inne tytuły w tym momencie, ale jestem konsumentem. Natomiast no, e, nie wiem jak na to patrzą i producenci, i deweloperzy, niektórzy e, w tym momencie, te trzy tygodnie temu nagle musieli przełknąć taką gorzką pigułkę, że gdzieś tam, a pewnie też się nie spodziewali, że, że, że ten Silk silksong będzie nagle takim fenomenem, bo, mm, bo Hollow Knight miał bardzo długie nogi, on zaczął sobie tam ten 2017 na PC, poszedł na te konsole, później wchodził do abonamentów i on dosyć długo zdobywał fanów my z Jerem nagraliśmy półtora godziny podcast o Hollow Knightie i my go nagraliśmy jakoś w 2021 roku czyli to było e, trzy lata po premierze tej gry i wtedy e, też, no powiedzmy, ja byłem po drugim, tam pływa przejściu, Ja e, był po pierwszym, więc wtedy też nagrywaliśmy i, i namawialiśmy ludzi do sięgnięcia po tę grę, ona trafiała wtedy do, do plusa. E, także, wiesz, ciężko się było może spodziewać, nie, bo, bo te, ta ilość graczy, była rozłożona na jakiś tam bardzo długi okres czasu i, i pewnie takich wyników nie było widać w żadnych tam mm. czarcach steamowych, ale no, się okazało, tutaj, że... Tutaj się na pewno jeszcze to trochę rozciągnie. Ja jestem ciekawy, czy, czy oni nie przebiją 600 tysięcy, bo już, teraz jak sprawdziłem, to było chyba w piku prawie 570 tysięcy, więc... Cały czas rośnie, cały czas y, tak niemal wirusowo się rozprzestrzenia popularność mhm. tej gry. I, i, I to jest tylko Steam. To jest tylko i wyłącznie Steam. Bo gra, bo wiesz, trzeba ma... pamiętać, że dwie, go... dwie inne platformy padły, ale z tego co wiem, to chyba tak. na Xboxie też było trudno tę grę ściągnąć, mimo Game Passa. Tak. Tak, bo tam tak. czytałem, że ludzie narzekali, że nie, wiedzą, nie, nie mogą tego ściągnąć, czy coś takiego. Mhm. E, no w każdym razie... Wiesz, bo... mhm. No mów, mów. Tak. Nie, bo wiesz, bo tak sobie pomyślałem, że że, że, że mi jest żal, no nie, bo, to, bo to, nie jest, to nie jest moja, wiesz, to nie jest moja mojej prywatna firma i coś takiego, ale jak sobie pomyślałem, ile jednak yy, wydawca, nie, bo chyba to na, nam Bandai wydaje, więc pewnie nie sam Blueber, tylko być może albo, albo Bluber, nie, yy, team yy, wydali pieniądze na promocję, bo po pierwsze, parę miesięcy temu zorganizowali ten event w tej Nowej Hucie, które, w którym zaprosili tych wszystkich zagranicznych i nie tylko zagranicznych, mhm. bo polskich też. E, dziennikarzy przez duże D, którzy, którzy mogli zapoznać się z grą. E, no dostali tam jakieś też upominki, więc to wszystko musiało kosztować. Wiesz, to, nie był, to nie są tanie rzeczy. A dodatkowo wydali nam pieniądze na, na to, żeby się pojawić na Gamescomie, żeby pojawić się na Chyba na, na, na Openerze, tym takim Jeffa Kelego, tak? Opening la, la, Night Live, tak się chyba to nazywa? Przepraszam, że przekręca, nie coś, jakąś pomroczność miastą mam. I wiesz, i, i oni byli przygotowani, żeby przed samą premierą nakręcić ten boss, żeby on jeszcze tak siedział w tej głowie przez ten tydzień, dwa i ludzie po tę grę sięgnęli. I nagle, nagle, jak nie z gruszki, ni z pietruszki, silką się pojawia i, i e, ma niesamowity, wręcz darmowy marketing. Bo przez to, że jest tak popularny i wszyscy o ci mówią, to automatycznie, ja sobie zrobiłem screenshot'a na pamiątkę, e, no, popularniejszy, najpopularniejszy portal w Polsce, chyba tak mi się wydaje, prasowy, miał Six Song'a na jedynce. Czyli Wchodzisz na, na stronę, chcesz poczytać o polityce, no niech kto się z nim z kim naparza, no niech kto kogo do samolotu nie wpuścił, a tu jakaś kreskówkowa postać z jakiejś gierki mhm. i to jest coś, czego się nie da na pieniądze przełożyć, bo jakbyś chciał taką reklamę, no to to byłoby w setki tysięcy złotych i no muszę przyznać, że, że, że ten, ten fenomen jest. I, I to jest samonapędzający się fenomen. I ja jestem bardzo ciekaw, czy, yy, czy starczy trochę, czy, czy po tym takich po dwóch, trzech tygodniach, bo to na pewno będzie się jeszcze ciągło, czy, ten, czy to opadnie, wiesz, te, to, ta fascynacja zostanie, oczywiście hardkorowi gracze, ci którzy grają, ale ci, którzy sięgnęli po tę grę, bo to był ten Zeitgeist, to oni ją zostawią, no bo okaże się, że za trudna. I jednak zaczną sięgać po te inne tytuły, wrócą do tego, co, co właśnie wyszło na początku e, miesiąca i, i, i jakby to się troszeczkę unormuje. Nie wiem, czy to jest, ile w tej teorii jest sensu, ale no, trochę mi właśnie to, no, żal tego Bluebera, że, że oni naprawdę się udaje, że to jest, że oni przygotowali i będziemy zaraz o tym mówić. No, fantastyczną grę pod wieloma względami. I ona zasługuje na to. Czytałem sobie trochę. Dzisiaj przed nagraniem. I ja na to, analitycy w miarę oceniają ok tą premierę Kronosa. E, także chyba jakiegoś takiego wielkiego dramatu nie ma. Gdzieś tam. Czy Ona może mniej dłuższy ogon, wiesz, dłuższy ogon. Ja liczę na. Tak, to już... że oni w ciągu, w ciągu roku chcą sprzedać milion, milion sztuk. Ta. E, gdzieś tam te, takie e, są dane. Hmm. też co, ja powiem w ten sposób e, ta jesień jest naładowana tytułami jest e, naprawdę w czym wybierać a my no klęskę urodzaju, już, jakbym nawet tak. e, i hmm. ty, Bo teraz wyszli ty, ten dodatek, zakon olbrzymów tylko że ja tak naprawdę tylko na chwilkę odpaliłem żeby zobaczyć jak się go włącza ale nawet, nawet się nie wciągam ale to też jest dla mnie must play nie? Wiesz, mm. poza tym wszystkie, co wymieniłeś, a wymieniłeś kilka naprawdę tytułów, które, które gdzieś tam e, są interesujące, to, to wiesz, to jest, to jest niesamowite. Ja nie, nie, nie wiem, czy tak, czy w tamtym roku wrzesień też był taki? Nie wiem, czy jesteś w stanie tak przypomnieć sobie? Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Ja było też dużo fajnych gier też, ale e, w zeszłym roku to chyba był ten Silent Hill, tak? W tym, w tym okresie też od Blobera. No nie wiem, nie będę teraz próbował wytężać pamięci, albo gdzieś tam szukać, co, co graliśmy we wrześniu. Ale dobra, już pomijając to odpowiadam na twoje pytanie. Wydaje mi się, że na pewno, nieważne jaka ta gra będzie miała, ma jaką jakość, to zainteresowanie spadnie. Chyba, że te pół miliona ludzi na Steamie, to są właśnie ci wielcy fani. E, którzy rzuciliśmy tę grę i oni będą ją katować i, i masterować, bo robili to z poprzednim tytułem przez e, 7-8 lat i teraz. E, po prostu mają drugą grę i będą to robić e, wszyscy naraz. Nie? Tak. tak jak powiedziałem, że tamten, tamten, tamten sukces się roz, rozkładał na, na, na wiele lat, tej dostępności tej gry. E, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że przyjdzie jesień, październik, e, Halloweenowy klimat i trochę e, ludzie pójdą w kierunku właśnie mm, Kronosa. E, mhm. Jeszcze to wrócę się. na chwilę do Silk, mhm. silk songa, bo e, mało o tej grze powiedziałem, więc jest, jest dużo ładniejsza. W sensie e, już Hollow Knight był bardzo ładny, z tymi paralaksami gdzieś tam w tle i tak dalej. E, tutaj mamy to jeszcze podniesione o oczko wyżej jest przepiękne są scenerie na razie powiedzmy że te pierwsze lokacje są bardziej zróżnicowane aczkolwiek takie już trochę jakieś tam podobieństwa gdzieś tam z niektórymi lokacjami zholnajta łapy na przykład jest taka lokacja moro która o ile dobrze kojarzę, to jest po angielsku szpik, ale chyba też e, można to tłumaczyć jako tam kor tej, taki, na ja wiem, kręgosłup, czy jakiś tam w ten sposób. I ona jest taka koścista. E, gdzieś tam kojarzy mi się właśnie z pewnymi lokacjami z Hollow Knighta. Ona jest taka, powiedzmy, główna, e, jeżeli chodzi o, o ten początek. No i gdzieś tam są właśnie mm, takie, takie jakieś tam miasto, jakieś takie trochę pozalewane tereny, także są, są w podobnych rejonach oczywiście stylistycznie są identyczne, bo to jest ta sama cały czas ekipa, więc to nie jest jakaś zupełnie duża odmiana. Są cały czas w tych samych rejonach co Hollow Knight ale są jakby bardziej dopyszczone, trochę więcej tej paralaksy, gdzieś tam te tła inne, bardzo fajnie wykorzystywane, jak zawsze, dźwięki, tutaj jest tego bardzo dużo, gdzieś tam jakieś um, gdzieś tam tak jakby w, mm -hmm. e, w niektórych pomieszczeniach jakieś dudnienia, e, które gdzieś się przebijają z, z innych miejsc, e, jak zwykle mamy ważne, e, bo dźwięki dają w Hollow Night, tutaj w Silksongu też wskazówki, w którą stronę mamy iść, żeby coś znaleźć, jakieś tam nucenia, śpiewania tych owadów. Czyli na, na słuchawkach, masz jakiś taki przestrzenny dźwięk, taki, e, taki binauralny? Niezwykłe słuchawki. Aha. Ale, Ale w sensie tak, że... słuchawki, nie, bo to słuchawki zwykłe mogą być. Tylko chodzi mi o to, czy w grze jest taki, tak, masz taką e, efekt takiej przestrzeni, że, że jest, czujesz jest ja to lewo, to czu prawo, w sensie, w góra, dół. Tam. Tak, to, to, to jest to gdzieś tam. Oczywiście to nie jest tak, że mam pchełki i gdzieś tam, wiesz, e, wyczuwam to. Tylko po, podczas poruszania się postaci, no to wiemy, że w którym miejscu jest głośnie, w którym jest ciszej, i w to miejsce, nie? Jest duże zróżnicowanie już od początku Jeżeli chodzi o przeciwników Są miejsca Właściwie w, po Pierwszych dwóch godzinach Można wejść w miejsca bardzo trudne I takim właśnie miejscem jest Hunter's Marsh chyba się nazywa Gdzie, gdzie tam dosyć ciężko się dostać Druga sprawa, że tam chyba nawet jako na tym poziomie, na którym jestem, chyba się nie można sobie do bossa, ale e, Ale jest taki killorum, który mi napsuł krwi chyba, chyba Najdłużej e, Spędziłem tam czasu Więcej niż na jakimkolwiek bosie i chyba doszedłem do wniosku W tym momencie, że ja tutaj nie powinienem być, więc w momencie, w którym, w którym udało mi się znaleźć ławkę e, i, I wyczarować jak ją używać, to to stamtąd sobie po prostu poszedłem, bo domyśliłem się, że chyba to jednak nie ten moment, gdzie, gdzie tutaj chyba nie powinienem być eee, I gdzieś tam poszedłem dalej eee, Jest eee, zmieniony system, że mamy bardzo podobnie jak z czarmami W jedyńce tutaj mamy te toolsy, czyli narzędzia i Możemy sobie Tylko jest jakby mm, Też dosyć mocno poograniczane Te miejsca na, na kolejne musimy sobie Odblokowywać e, I Na razie jakichś takich spektakularnych rzeczy Nie ma, aczkolwiek jest jedno bardzo fajne Dla mnie ważne e, narzędzie Które pozwala na to, że się Po uderzeniu naszym ostrzem My się od przeciwnika nie odsuwamy W sensie tam posturę zachowujemy I nie ma tej takiej bezwładności odrzucenia naszej postaci tak. do tyłu. Ale, ale to, wiesz, co jest w jedynce też jest? W do holonecie, się, tak, ale to, to, to, to diametralnie zmienia um, odbiór, znaczy odbiór, sam, sam, to, to Właśnie to jak wiem, te pierdoły w holonecie, które zmieniały grę. Hmm. To się wydaje bzdurka. To jest jakaś taka. E, w innych grach to by było traktowane jak jakoś, no nie wiem, no. Kosmetyka, nie? A tutaj w Hollow najciej i tutaj w Silksongu, to jest ważne, że e, albo się uczysz gry z tym lekkim odrzuceniem, tam, to, są, to są niewielkie odległości, ale. Dla, ale możesz spać z platformy, nie? Możesz spać z platformy, albo możesz też się odsunąć od ewentualnego e, jakiegoś kontrataku, nie? Od razu. Albo też po prostu nie możesz zadać tylu uderzeń, ile chcesz, bo się jednak odsuniesz od przeciwnika No tu są, wiesz, jakiś tam, każdy sobie dostosowuje styl do, do tego, jak chce grać Na przykład w Silksongu jest tak, że yy, jak podskakujemy i uderzamy, to nasza postać uderza szybciej niż jakby stała na ziemi Więc... To są czasami milisekundy, ale możemy dać jeden czas więcej podskakując niż stojąc na ziemi przed tą postacią, nie? którą uderzamy. To są, to są bzdurki, ale to, to, to właśnie ta gra wygląda... Może ten prosty styl graficzny pozwala na przykład mnie takie rzeczy wyłapać, e, ale gdyby to na przykład była jakaś super piękna grafika stylizowana... E, no nie wiem, na anime, czy, czy właśnie bogata w jakieś tam szczegóły, to ja bym na przykład tego nie był w stanie zauważyć, bo nie wiem, bo, bo by mnie szata rozpraszała, czy zbrojki, które zakładam na postaci, nie? A tutaj nie, tutaj mamy mm, czarną postać w niebieskiej pelerynie, w, w holonecie była to szara peleryna i mogliśmy sobie y, to zauważyć, ja to zauważałem, nie? No i tak jak wspomniałem, poziom trudności jest yy, naprawdę wysoki, w sensie na pewno dla, wielu osób powie, że jest ok, taka sama ilość powie, że jest za trudna gra yy, no ale ja tak próbuję się zdobyć na obiektywizm, nie? że yy, grałem w Hollow Knight i grałem sporo Metroidvani yy, nie jestem jakimś tam fanatykiem trudnych gier, ale też nie jestem ich przeciwnikiem, uważam, że one są bardzo potrzebne i bym zaklasyfikował za e, tak by, inny... Silk Songa do trudnych gier, że nawet a, jak jest e, dobry w Metro 2 to będzie dla ciebie będzie wiele etapów, które sprawią ci trudność. A pamiętasz Metroid Dread'a? Jak e, byś tak. zestawił Metroid Dread'a w stosunku do znaczy, Hollywood? ja do... mnie ja ci mówiłem, że mnie się na przykład tam strasznie w Metroidzie nie podobało, jak Samus skacze, że ten taki, to, to, to taka bezwładność i to nagle takie jakieś salto, które ona robi, mm -hmm. mi się to strasznie tak. nie podobało. I dla mnie, to tru, największą trudnością w e, Metroid Dread było sterowanie Samus. No, to, i, to, I to też dlatego, że ja grałem. Po takiej super responsywnej grze, która jest, to użyłem takiego określenia smooth, jakim jest Hollow Knight, że ten kierunek skoku, to wszystko możesz tam kontrolować, robić te niesamowite rzeczy, z mieczem odbijać się od przeciwników na nim, że, że nawet jak mm, po prostu wypracujesz to ilością czasu, które włożysz w tam, w tam. nie musisz tego robić od samego początku, nie musisz być wirtuozerem. Wirtuozom, wirtuozom. <grych> Metroidvani czy, czy po prostu tej hmm. gry, ale z biegiem czasu nauczysz się pewnych sztuczek i będziesz je wykorzystywał. A ja em, w Dredzie nie, nie, nie czerpałem satysfakcji z tego, jak się Sejmus steruje. Że no dla mnie to była... W momencie, kiedy ja skakałem, to tak jakbym tam krowa była, a nie postać. Po prostu... Wielki wielka, no kiela, ciekawe, który kręci bo, bo, bo... się w powietrzu i, i nie wiadomo po co. Ten, ten tak. bajer, który e, mnie absolutnie zniechęcał. No, to jest ciekawe, bo znowu no, to są takie gry, gdzie ten, e, że ten, to poruszanie się jest kluczowe, no bo czy to w dredzie, kiedy musisz uciekać, kiedy no, każdy błąd mo, może cię kosztować. No, jak uciekasz przed tymi, ja zapomniałem jak się nazywały, te, te, te ci przeciwnicy, z których tak, musiałeś na metroidy, może, nie Amy chyba Ale gen... AIM chyba tak? miały. Tak. AIM, tak mi się wydaje, a chyba AIM. Tak nie wiem, co mi się wydaje. A Ale wiesz, kogo to... o, o jakie pod, tak, tak. maszyny mhm. chodzi. I mnie denerwował znowu nie ten moment właśnie nawet tego sterowania, tylko ten moment tego ostatniego strzału, no nie? kiedy musiałeś jakby naciągnąć, nie? Te, to przytrzymać. I musiałeś ten naciągany strzał zrobić. Mnie to denerwowało, ale Metroid o tyle był ciekawy, że tam nawet chyba ta ostatnia walka, no nie, już nie chcę mówić, no ale to wiadomo, że, że z bossem, no to ona polegała na tym właśnie, że trzeba jednak mieć tą pełną kontrolę. Te skoki, te, te, te, te zmiany tych faz, no nie, i tak dalej, więc to jest, to jest ciekawe, że, że, bo ja na przykład bardzo lubię właśnie mieć w grze taką dość istotną kontrolę właśnie lotu tej postaci. Czy na przykład jak spadasz w dół, no nie, z, z platformy na platformę, to zawsze możesz przeciągnąć, że nie lecisz jak kamień, tylko możesz tak i wpaść do dołu, no nie, jakby przekierować, nie. To, że jak, jak wkakujesz do góry i, i, i możesz to slowem nie masz zrobić, to też jest ważne. Właśnie ta responsywność, no tu się zgadzam w stu procentach, że żona jest i, i ja tylko muszę się przyzwyczaić do tego i, ze, i mówię, chciałem na początku to zmienić, żeby na przykład tego dasza dać pod B, a te umiejętności dać pod trigger. Ja nie wiem, jak to jest na konsoli, ale chyba tak jest. W dash formacie. jest pod prawym triggerem. Tak. I ja, ja się cały czas łapię na tym, że ja robię skok i ten, ale ja rozumiem, że chodzi o to, żebyś tym skok i dash y, łączyć niemal. Czyli musisz to robić tymi dwoma palcami. A nie tym jednym... Ty już ty, masz, czy masz podwójny skok, skok, czy jeszcze nie masz podwójnego skoku? Nie, nie mam jeszcze. Nie, nie, nie. nie. No to tam dajesz, ja to ja, ja taki ja, ja tak jestem lama, ja to bardzo tak metodycznie gram, bo ja po prostu y, robię taki, w jakimś miejscu jestem chyba ze trzy razy, zanim mam taką stuprocentową pewność, że wszystko już, że już tam wszystko zrobiłem do momentu, w którym, wiesz, jest coś, co na przykład nie mogę tego przejść, dopóki nie będę miał czy broni, czy umiejętności, czy, czy czegoś, więc ja, ja, ja sobie spokojnie gram, nie wiem ile godzin, nie, bo to bo to pewnie jest e, raczej kilka, nie, nie kilkanaście. I to hmm. takie mniejsze kilka, nie? Tak cztery mi się wydaje mam godziny, bo, bo, bo cały czas grałem w tego Kronosa, nie? Ale, ale, ale zauważyłem po prostu, że to sterowanie na początku, no nie? E, ono musiało być przemyślane, że tak jest zrobione, dlatego ja tego nie zmieniam. Ja jedynie sobie zmieniłem, bo ja taka, mam tak, że na Steam Decku, bo gra na Steam Decku, e, możesz sobie zmienić, że masz dwa dodatkowe przyciski pod pod, no z tyłu, z tyłu, tak jak chyba mhm. w kontrolach takich Pro, że masz takie dodatkowe pod triggerami, tylko tak bardziej na, na uchwytach. I ja sobie po prostu zmieniam, że ja środkowymi palcami wciskam je i one są moimi bumperami. Że mam okay. po prostu, z, nie, że jednym palcem robię bumper i trigger tylko mogę mieć trigger pod jednym palcem, a bumper pod drugim. Rozumiem. I, i, i to, to, to jest jedna rzecz, no nie? ale akat w Hollow to, to zdaje się, że pod bumperami tam nie ma specjalnie jakichś takich e, rzeczy związanych z umiejętnościami, tylko nie, bo pod lewym jest mapa, a po drugim to już nie pamiętam nawet co, więc, e, więc no ale nie, no to, więc tak, że Jeśli ja generalnie... Rady... jedną rzecz, hmm? tak? bo a propos tego sterowania w Silksongu, i tak jak powiedziałem, atak w dół jest po skosie, ale e, ja już po ośmiu godzinach trafiłem na... E, znajdujesz w czasie gry herby, e, crests. Mhm. I, tak. I one są prawdopodobnie... Znaczy tam oczywiście jest oczywiście jakiś tam... Dosyć tam, no nie jest takie łatwe dojście do tego, ale e, udaje ci się, że się uda zdobyć ci crest, to e, masz Zmieniony e, Zmieniony e, Moveset I tak jak właśnie ten dol atak w dół bo jest pod kątem tam 45 stopni Tak e, w tym momencie będziesz miał atak prosto w dół I jest to e, Dokładnie taki sam atak jak był w Hollow Knight e, Ten krest nazywa się Reaper Crest i rzeczywiście są troszeczkę inne ataki. Są w, ty, w, tym, w, ty, w tym z tym herbem to tak jakbyś zmieniał posturę postaci tylko rzeczywiście no to, to, to nie chcę te, te w tego sposób nazywać, ale e, są wolniejsze ale ten atak w dół jest e, jest pionowo w dół i można wykonywać takie pogo, jak się na pogo stiku robiło w Hollow nightie. Dzięki temu, no też wydaje mi się, że pewnego rodzaju eksploracje są dużo, będą dużo łatwiejsze e, niż e, z tym pod kątem 45 stopni. Ale tego jeszcze nie próbowałem, na razie, na razie tylko tyle wiem, e, bo, bo to było wczoraj i dzisiaj jeszcze nie grałem, nie wypróbowałem tego tak naprawdę. Natomiast, no e, jest nie, nie jesteśmy uwiązani do jednego movesetu. Tam się będzie nam zmieniało i z tego co też sobie spojrzałem w trofea, to tych, yy, tych, tych herbów jest chyba 7, bo no, tak licznik pokazuje, bo tutaj są akurat trofea fajnie związane z, z progresem i, i dokładnie nam pokazuje, ile mamy ewentualnie procent yy, odkryte, a ile nie to znaczy domyślam się, że to jest to oczywiście to, to oczywiście to na pewno jest, nie że w pewnym momencie te te, te miejsc na te, na, te, na te herby, one się ona się zwiększa, tak? Bo na, bo na początku tutaj mam w holonajcie trzy kropeczki i niektóre z to są to są, kresy, to są czarmy. To są czarmy i ich odpowiednikiem są narzędzia, czyli tools. A aha, aha. Y, herby to są tak jakby y, te tulsy umieszczasz na herbie i to jest po prostu tak jakby, no całkowicie move se ci zmienia, że te, te, bez tych umiejętności masz już zupełnie inny atak, zupełnie inne leczenie, zupełnie inne y, wszystko. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No to muszę przyznać... Um, że. Żeby... warto też wspomnieć, że no, dla ludzi, którzy nie wiedzą to tutaj mamy, nie zbieramy jakiegoś życia, tylko po prostu zbieramy energię, która tutaj jest po pokonaniu przeciwnika. Każde uderzenie do przeciwnika wytwarza nam energię, która jest tutaj przedstawiona jako nić jedwabiu i leczymy się tym jedwabiem, który tam zbieramy z przeciwników. Mhm. Także tak, tak to to wygląda w, i, i możemy w trakcie walki się leczyć, tak, że yy, nie ma żadnych apteczek z tego, w tego, z tego rodzaju. No to zdecydowanie bardzo, bardzo ciekawe... No i no, ja polecam. Dłuższe moje no wrażenie, ja się, tak. Ja polecam, ja się świetnie bawię. Naprawdę... Yy, mhm. yy, Jerry powiedział, że dla niego Hollow Knight to jest taka kozy gra, że mimo em, poziomu trudności, mimo em, jakiejś tam bardzo ciężkiej eksploracji momentami, jakiejś tam z, bardzo wymagającej, jeżeli chodzi o zręczność palcy i, i kombinowanie z tymi wszystkimi ruchami, to dla niego to była Cozy grad i bo, może to powodowała muzyka, bo jest ten taki klimat w Hollow Knight, i w Silsongu też takiego jakby trochę świata, który podupada, który umiera, który poszedł gdzieś tam naprzód i te wszystkie postaci, które tam się pojawiają, które żyją, które gdzieś tam mają swoje agendy, one sobie tam funkcjonują w tym takim hmm. świecie, który kiedyś miał, był pełen znaczy, ta świetność tego świata już minęła, nie? że on jest to już taki, tak. widać ten z kraju. I, I ta melancholijne widoczki, ta melancholijna muzyka mm, takie yy, wywołuje wrażenie, właśnie, no nie wiem, jesiennej słoty, i, i z czymś takim się może kojarzyć. I jest coś takiego, takie uczucie, jak się gra właśnie yy, też w Silk Songu, że po, podobne wrażenia ma się. Jakąś tam lekko melancholię, gdzieś tam się y, obserwujemy, to coś tam się dzieje, y, działo może, widzimy mm -hmm. te wielkie miejsca, które już tam po prostu porastają pajęcznami i sobie tak y, widzimy świat, który gdzieś tam odszedł i, i jest coś takiego właśnie kojącego w tej grze. Y, jest to dla mnie uczucie zupełnie inne niż to, co było w y, mm -hmm w Soulcach, bo Soulsy były identycznie, świat miał tak. taki właśnie, który gdzieś tam już dawno przestał e, być atrakcyjny. I to, to lata świetności ma za sobą, ale tam, tam raczej wywoływało to te widoki przygnębienie jakieś, a tutaj jest zupełnie inaczej, takie jakieś to nie tak. wiem, inne, inne uczucia budzi we mnie i ja wracając właśnie do tego, jakby, no innego świata, ale w bardzo podobnej konwencji i w bardzo po, z podobnym takim przesłaniem czuje się dobrze. Po prostu mi się fajnie w to gra. Tak. I Wiesz, jeżeli, to znaczy? jeżeli komuś się Hollow Knight podobał, no to moim zdaniem mm, no-brainer. Warto Silksonga kupić. To jest i mechanicznie w wielu miejscach trochę inna gra, ale to jest stary, dobry Hollow Knight. Tak, tak ja w ogóle się tak zastanawiałem, jak zacząłeś mówić o tym, o tym świecie, że ja wszedłem w ten świat i on jest faktycznie taki, taki świat, który tą, to, jakby tę swoją świetność już ma za sobą i, i spotykamy różne te postacie, które wypowiadają się w taki bardzo enigmatyczny sposób, ale ja nawet nie wiem, jaki jest cel, może mi to umknęło, jaki jest cel naszej misji, i tak sobie myślę, że ja ratuję te, te, te małe robaczki, te, te, te, te one gdzieś tam są pozamykane, one później się odnajdują i jestem taki kopiec, z którego one wystają i zastanawiam się, czy, czy to nie jest mój cel gry, żeby znaleźć te wszystkie robaczki. Ja domyślałem się, że pewnie nie, ale, ale, ale wiesz, umknęło mi, być może nie byłem pewny. Czego ja w tym świecie w świecie szukam, wiesz, że, że to, to jest interesujące? Kto znalazł te wszystkie robaczki, teraz na pewno, jak to mówiłeś, się uśmiechnął. Nie, to nie jest cel gry. Celem gry jest y, tytułowy Hollow Knight. Mhm. Mhm. Czyli gdzieś tam jakaś istota, która jest tym Hollow Knightem, którego y, musisz pokonać. Bo ty nie jesteś Hollow Knightem. Jesteś mhm. małym robaczkiem. Oni tam zresztą, każdy na ciebie w tej grze inaczej mówi. E, kogo spotykasz, to tam nikt nie mówi twojego imienia, tylko, wiesz, tam tak. e, nazywają cię jakoś tam śmiesznie. I, i, i, i Ale to jest też na... tak, że masz na przykład, że, że faktycznie to jest tak, że ja bym to powiedział, że to jest taki rodzaj inicjacji, że musisz iść i pokonać tego, żeby stać się dużym robaczkiem. I, i jest tak, że też na początku spotykamy innego robaczka, który jest zły, że my coś żeśmy tam mu podebrali zwierzynę. Mm -hmm. I, i nawet jest tak, wygląda tak samo tylko ma taką bardziej y, zirytowaną minkę narysowaną i, i to jest, i tak się zastanawiam, czy to właśnie w tym świecie to jest tak, że przejdziesz jakąś taką inicjację i to jest ta twoja przygoda żeby stać się prawdziwym, y, dużym robaczkiem, nie, nie mówić mężczyzną czy, czy prawdziwą kobietą, bo to nie o to dzieje, ale wiesz taki, taki no jesteś robakiem, że, nie wiadomo, no wyglądasz jak facet ale ty jesteś ja. robakiem dokładnie, to wszystko zależy od nie od, wiadomo czy to płeć męska czy, czy... żeńska tak, dokładnie. No. Ale to tylko tak powiem a propos, tak już nawiązując, bo zaraz przejdziemy do, tego, do tej drugiej gry, mm -hmm. że e, szybciutko sobie sprawdziłem jak wyglądał poprzedni, poprzedni e, wrzesień i poza no oczywiście grom roku, jaką był Astrobot, który wyszedł 6 września no i druga gra, która też była blisko tego, tego podium, czyli Warhammer 000 Space Marine 2, to tam nie było za bardzo e, takich sztosów, które by walczyły o, o no, miano gry września, Aczkolwiek można powiedzieć, że Space Marine 2 był taki trochę fenomenem, bo to wreszcie była taka gra, wiesz, taka prosta w koncepcji, no nie? że chodzisz szersz, tak Nawet te odwołania do Gearsów były, że po prostu masz prostą grę, że chodzisz chłopem i szersz, zabijasz te, te potwory i nic więcej Cię nie interesuje, nie? Że tam nie ma no tak, jakichś ale... głębszej fabuły yy... No ale też trzeba pamiętać, że miesiąc wcześniej w sierpniu, no to miałeś premierę behemota od Sony, czyli Concorda, nie? No tak, nie, no myślałem, że powiesz o innym behemocie, który wyszedł taka dużo wcześniej, ale chyba Wukong, nie? Też się gdzieś tam pojawił. Ale dobrze mówisz, bo Wukong chyba rzeczywiście, pamiętam, że to było właśnie jakoś Właśnie w sierpniu były i Outlaws, Star Wars Outlaws i był Wukong. Tak, masz rację. No tak, no, nie zapominajmy o Star, o Star Wars <grych> który, który teraz mimo tych wszystkich cierpień wyszedł na Switcha 2, więc jak wiesz, jak, jak się chce, to są w stanie grę zoptymalizować tak, żeby dobrze chodziła, bo ja pograłem tego Star Wars, a to mówiłem o tym. I wszystko było pięknie do momentu, kiedy Wyszedłem na otwartą przestrzeń i zacząłem jeździć tym, tym, e, tym latającym motocyklem, czy jak to się nazywa, i spiderem I też była kaplica dla mojego systemu, więc trochę się odbiłem. Ale to jest, to jest jedna rzecz. Ale a tych wielkich premier, Kronos The New Dawn, no to jest gra, która bez, e, no bez tutaj cienia, mogę powiedzieć, że, że to, to była, no już wyszła. Najbardziej oczekiwana przeze mnie gra eee, może w tym roku to ciężko powiedzieć, bo na, jak się okazuje to naprawdę mieliśmy kilka świetnych tytułów, ale jedna z tych takich gier, które chciałem zagrać od momentu kiedy zobaczyłem pierwsze zjazdy, Jastony, nadkąd wiedziałem e, jak ta gra będzie wyglądać, w jakim będzie klimacie i, i muszę przyznać, że i to będę, będę to rozwijał, na no nie tą myśl, ale generalnie muszę przyznać, że jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, czym ta gra jest. I ja tę grę skończyłem. Oczywiście skończyłem ją, jak sobie później porównywałem, no to, bo to jest też ciekawe, że ta gra w, w, w klasycznym takim trochę, jak, jak to w tych klasycznych, który wywialowych horrorach, od, na przykład od Capcomu, wystawia ci ocenę przejścia. I moja ocena przejścia nie jest do chwalenia się, więc nie, nie powiem jej. Ale Długo, też. Tak, i, i liczba tych śmierci też nie jest... Yy, jakaś taka wyjątkowo niska, więc nie będę tutaj nic mówił, ale coś ciekawego, że gra daje ci to podsumowanie takie, takie podsumowanie bardzo gamingowe, takie, takie rywalizacyjne, które też pokazuje ci, że, że są, są pewne możliwości do tego, co yy, co, co w tym zakończeniu jest. Aczkolwiek nie wiem, jak bardzo się to zakończenie różni, ale już wiem, bo gdzieś tam doczytałem, że jak to zwykle jest, yy, grama New Game Plus i pewne rzeczy w tym New Game Plus się pojawią. Nie chcę tutaj za bardzo wchodzić, szczególnie ja, ja zacząłem bo to New jest gra, w którą obaj zagraliśmy. W sensie ja yy, doszedłem do wniosku, że też chcę sprawdzić yy, trochę dlatego najlepszą że... polską grę 2025. Użyję takiego. Trochę, tego. trochę dlatego, że y, ty mnie namówiłeś. W sensie swoim entuzjazmem i doszedłem do wniosku, że y, może nie uda mi się tego na premierę ograć, bo będzie ciężko, ale gdzieś będziemy nagrywali nagrywali będziemy odcinek na Halloween i będziemy pewnie sobie dobierali w październiku takie bardziej straszne tytuły i ja wtedy sobie tego Kronosa pewnie skończę, natomiast rzeczywiście zagrałem i teraz yy, jestem ciekawy, bo na przykład grając w pierwszej lokacji, powiedzmy wychodząc już z tego budynku pierwszego trafiasz na informację nagraną, że jakaś Podróżniczka blokuje wejście do A2 ze względu na małą ilość zasobów. I czy A0? Tego... Tak, ja wiem o co się chodzi. A0. tego sektoru. Specjalnie i to ogranicza. Tak, tak, tak, tak. I czy to jest dostępne w pierwszej grze? Czy dopiero rzeczywiście to będzie na przykład ścieżka, którą będziemy mogli iść w New Game Plus? Podczas nie, tej wiesz, twojej to gry jest... się otworzyło A0, czy nie? Yy, nie, nie, nie. No, czy to tam trafia, ale zupełnie. Mm... Jeżeli tak się wyrażę, w innej kolejności, wiesz, to jest, to jest jakby, ty tam trafisz, nie, to tak nie chcę za bardzo okay, ale to nie pay, dobra, bo, spoko. bo Bo ja w New Game Plus już, już, już za tym momentem jestem, bo to jest dosłownie, nie wiem, piesze pół godziny chyba, tak, więc, dokładnie, tak, więc, ale jest jedna rzecz, bo m, na pewno już miałeś przecinek do, do, do, do kłódek i e, w New Game Plus myślałem, że mi ten przecinek do kłódek zostanie, jest taki moment w jednym miejscu, gdzie jeszcze nie jestem na tym etapie, że gra mi dostarczy, no nie? Bo tam jest taki, nie wiem, czy ci mówi coś, nazwa sklep Jędruś. Czy u Jendrusia, czy coś takiego. Okay. Nie, nie, nie. Ja ale tam nie byłem. No, ale jest, powiedzmy, no to, to, to jest, jest tak, że są pewne drzwi, pewne rzeczy, których nie możesz otworzyć. Niektóre są takie, że musisz znaleźć klucz, prawda? Tak. A niektóre są takie, że będziesz mógł je otwierać, bo na przykład mają kłódkę i ta kłódka jest z łańcuchem, i ty możesz ten łańcuch przed przecinakiem... Tak, nie możesz przestrzelić tej kłódki, co jest dosyć dziwne, no ale no to, jest, no to jest taki gamizm I, i na to się trzeba godzić. Ale tak, żeby za zacząć od, od początku ten, ten, ten, to wprowadzenie, to jest Kronos The New Dom, to jest horror, survival horror z perspektywy trzeciej osoby, polskiego studia Bloober Team, który opowiada historię podróżniczki. Tą podróżniczką jest anigmatyczna jest postać, taka zakuta w takim, ja bym powiedział, że to jest skanfander niemal takiego głębinowego nurka, która pojawia się, wynurza się wręcz z takiej kapsuły, więc domyśla się, że, że podróżuje w czasie i wychodząc z tej kapsuły, no, odnajduje się na początku lat 80., 81. rok, tam te daty się dokładnie pojawiają, ale też nie chcę tak bardzo powiedzieć szczegółowo. Okay. W Polsce... E, mogę, mogę ci mhm. przerwać? Tak. Czyli, bo, bo rzeczywiście czas na kalendarzach i w notatkach rzeczywiście mamy, pokrywa nam się z prowadzeniem stanu wojennego, to jest grudzień 2000, grudzień 1981 rok, ale ona jest rzeczywiście w latach 80, w 83. to po prostu ten świat przestał istnieć w tym momencie i ona jest gdzieś tam... Ja tak Myślałem, że to jest dużo w przyszłości i po prostu to, co widzimy, to są zgliszcza cywilizacji. To jest, to jest alternatywny... Osiem, tak, chodzi o to, że po prostu e, no to jest alternatywny świat do naszego. tak? I chodzi okay. o to, że okay. e, po części pojawiają się nazwiska autentyczne. No właściwie to... W, Jaruzelski, to jest jedno. Tak, tak. tak. Jest Jaruzelski, ale jeśli chodzi o takie wydarzenia sierpniowe, czy, czy wiesz, rzeczy związane na przykład z Solidarnością, nie? które mógłbyś tak jak przenieść, to, to tutaj, nie tutaj mamy zupełnie troszeczkę inaczej, bo tu mamy ten kombinat, mamy tą chutę i tam jest też strajk, też są pewni działacze, którzy, którzy, których też może jakby w jakimś tam stopniu odnieść, ale generalnie to jest taki wątek powiązany bardziej z tym, że że wydarzyła się jakaś, jakaś zaraza, tak? jakaś epidemia, coś, coś się wydarzyło i na początku, jak ja już teraz gram drugi raz, no to to jest dla mnie troszeczkę jaśniejsze, że my tam jesteśmy, wiesz, te komunikaty, które na początku dostajemy, tak, że jaki jest nasz cel, jak nam zadaje na początku, podczas tej kalibracji ta maszyna, te pytania, no nie, co dla ciebie oznacza to, albo co widzisz i masz ten test Roszaka, ro. Rosh mm -hmm. pro... Roszara? Dobrze. Roszara. Tak. Mhm. tak. I, i, I co na niej widzisz? To nie ma takiego większego znaczenia na to, jak się potoczy później to, wiesz, że osobowość, tak, że to nie, że później mamy na przykład, nie wiem, wyższą taką statystykę, taką, wiesz, to znamy z rpg ale generalnie jak grałem drugi raz, kiedy ten, to zwróciłem uwagę na no nie i wiesz, co oni tam opisują, no nie? czym dla ciebie jest wspólnota, co oznacza to. I to było ciekawe, dlatego że. Kiedy ty grasz za drugim razem, to te komunikaty, które znajdujesz na tych travel logach, tych nagraniach, na początku w ogóle nie zwracają uwagi, że faktycznie one, po, znaczy domyślałem się, ale po prostu nie, przy, nie przywiązają uwagi do tego, no nie? że nie patrzyłem na przykład, że tam były, że jak się pojawia ten komunikat i odgrywany jest travel log, to jakim on jest głosem, to po pierwsze i czy ten głos jest modulowany czy on jest taki, jak trochę ze zniekształconej, um, takiej zniszczonej taśmy magnetofonowej, wiesz, taki z takimi artefaktami głosowymi, czy brzmi normalnie, czy y, są numery, jakie są numery tych, tych travelogów, jeśli chodzi o tych podróżników. Znaczy, nie chodzi o to, że one mają jakieś niesamowite znaczenie, ale chodzi o to, że ja po prostu, to jest jak, dosłownie jak rozmawialiśmy o Hollow Knight*, że ja wiedząc, że Hornet jest bohaterką tego, to pewne rzeczy no, ja po prostu teraz y, za drugim razem y, łatwiej przyswajam sobie te komunikaty, bo jestem w stanie je odnieść do pewnych rzeczy. One nie są jakieś odkrywcze, bo one też y, y, służą za, za pewną ekspozycję. Bo kiedy my pojawiamy się w tym, w tym świecie, no to jest świat postapokaliptyczny. Po krótkim prologu, kiedy wiesz, wchodzą te napisy, to to co my widzimy, to widzimy i to jest chyba akurat niezbudowany ratusz. On był w planach chyba, kiedy budowali nową hutę, ale go nigdy nie zrobili. No w tym świecie, który Nowa Huta jest nazwana Nowym Świtem, on istnieje, ale widzisz, że on jest jakby zniszczony. Jakby coś przez niego przeszło. Jakby, nie wiem, jakiś asteroid, nie wiem, cokolwiek. I, to, i tam się czas zatrzymał, że te wszystkie Yy, z, zgliszcza, nie zgliszcza, nie wiem, te, te, te, te, te, te odłamki betonu, nie? że one są wszystkie jakby zatrzymane, że to tworzy taki niesamowity widok i wiesz, wchodzisz w ten świat, no, nie? No, to, to zdajesz sobie sprawę, że yy, yy, no, że to jest, że tu miała, no, że tu, tu była apokalipsa nie? Apokalipsa i ona się wydarzyła w 81 roku. I naszym zadaniem jest ekstrakcja tylko na początku nie wiesz za bardzo kogo. Ja, ja myślałem, że my idziemy i szukamy innych tych, tych podróżników. A to nie do końca tak jest. Znaczy i tak, i nie. I to dla mnie, wiesz, po skończeniu gry jest, jest bardzo ciekawe. Ale też nie chcę za bardzo wchodzić, bo, bo też jak będę tak mówił za każdym razem, że jak skończyłem grę, to coś mi się otwiera, to nie, to nie chcę się na tym zajmować. Chcę się skoncentrować na tym, jak, jak ta gra się otwiera, nie? wiesz, wchodzisz w ten świat to, to jest niesamowite, no bo widzisz, że to są lata 80. Po, czy po samochodach, czy po tym, jak te, te budynki wyglądają, te blokowiska, e, wystrój mieszkań, ale widzisz po prostu też, że to jest, wiesz, to jest świat, który przeżył zagładę, nie? Że to jest świat, który, e, którym coś się wydarzyło i trochę jak ja, ja no widzę tutaj nawiązania do, do e, 12 małp. Nie wiem, tak, miałem to, mam to w notatkach napisane. Że wchodzisz do świata, tak, że wchodzisz do świata, bo, bo masz jakieś zlecenie. Nie widzisz, bo w akurat 12 mapę, no tam, tam wiesz co jest. No i też nie chcę zadać nikomu zakończenia, bo jeśli ktoś nie widział kapitalnego filmu z Bruce'em Willisem i, i z Bradem Pittem, to powinien absolutnie jak najszybciej to nadrobić. To jest jeden z takich mózgotrzepów filmowych o podróżach w czasie, ale tam jest właśnie taki model, że mówisz, okej, okay, ty jesteś podróżnikiem, który ma coś wyjaśnić, coś zrobić i, i cofasz się po prostu do tego. Enigmatyczne jest, skąd ty jesteś, czy, czy, czy w ogóle jesteśmy ludźmi, to jest niesamowite, nie, wiesz? Ale odkrywasz ten świat i dla mnie to było niesamowite, że wiesz, wchodzę w ten horror i właśnie te logi, one cię wprowadzają w ten świat na zasadzie takiej, że yy, no to jest taki rodzaj samouczka, ale nie, oprócz tego samouczka na samym początku, kiedy musisz się wydostać z kapsuły i uczysz się o naładowanym strzale i tam jakieś masz też dodatkowe informacje, to właściwie ta gra nie ma tego tutoriala. Wszystko jest to na prawda. zasadzie takie, wiesz, płynne. jak mi się to mamy, podoba. Bo też mamy nie ma... odpowiedzi, mamy samouczki takie rzeczywiście, że czym biegasz, czym skaczesz, to znaczy, takie jest. Ale znaczy jest cały, z... oczywiście przepraszam, jest kodeks, no nie? że jak się wchodzi do menu, to jest cała sekcja samouczka i tam jest wszystko nawet z wideo, nie? To nie jest Ale tak, ten, ten komputer też ci podpowiada płynnym. na przykład, że musisz palić yy, przeciwników zwłoki, które tak. są pozostawione. Także tak. y, jest tam jakiś tam jeszcze y, no. Takie powiedzmy Bo wiesz co bo y, Ja trochę inaczej dobrałem Że te travelogi to jest ekspozycja Bo my trafiamy do enigmatycznego świata I I y, y, ten komputer nasz Nie mówi nam dlaczego widzimy Coś takiego jak widzimy Ale te wiadomości od innych podróżników Dają i też y, Wszystko co znajdujemy Wycinki gazet, bo jest tego bardzo dużo Jakieś listy to one nam mówią, co się stało, nie? Tak, tak, tak, tak. Budują bardzo... I jeszcze to jest ten... Yy, po jednej stronie, z jednej strony to jest ten environmental storytelling, czyli przez to, jak, co widzimy, jak, jakie są rzeczy, się dzieją, no nie? Przed naszymi oczami lub co znajdujemy w danym miejscu, to nam tworzy e, pewien, pewien obraz tego, a dwa to faktycznie są te też i, i też zdaję sobie sprawę, ile przed tobą było wysłanych tych podróżników. Mhm. czy z tą samą, bo ja na początku myślałem, że my, może my, naszym celem jest uratowanie tych innych podróżników, tych, tych innych e, e, e, Co byli którzy, przed którzy też mieli jakąś celę. tak, przed, to, przed nami I, i, i później, no nie, jakby zaczynasz rozumieć, że, że twoim celem jest e, nawet nie e, zatrzymanie tego wszystkiego, tylko no nie wiem, no właśnie, bo też nie chcę za bardzo wchodzić w takie rejony, które mogłyby wam popsuć odkrywanie tego, ale, ale to jest ten jeden element, który mi się mi się podobał, że, że wszystko było tak, tak podane, że zjednocześnie jeśli jesteś fanem tych znajdziek, to powinieneś być usatysfakcjonowany. One mogłyby być czasami ciekawsze, bo, bo to jest tak, że gdzieś tam gdzieś podejdziesz i, i, i coś przeczytasz i tak dalej, że nie ma ja bym chciał, żeby było więcej, chociaż są nagrania, bo to nie tylko są nagrania, które zostają, zostawiają na tych urządzeniach ci poprzedni podróżnicy, ale jest dużo właśnie jakichś nagrań magnetofonowych, jakichś nagrań zeznań, przesłuchań. Tak. I, mhm. I to tworzy po prostu ten obraz, że zaczynasz rozumieć, że tutaj jest coś więcej, ale to wchodzi na taki region, który, który bardziej dotyczy pewnych właśnie rzeczy związanych z, z, z tym buntem, być może jakimś strajkiem, tymi odniesieniami właśnie nie, nie do końca związanymi z tą epidemią, ale ta epidemia też jest istotna, no nie, bo ona, bo wchodzi partia i partia decyduje za ludzi, co mogą robić, nie? Wiesz, no to jest w jakimś stopniu na pewno odniesione w jakimś takim stopniu, tylko że podkręcone do, do, do potęgi jedenastej, co mieliśmy, kiedy, kiedy była covid nie? Mhm. tak. Ja właśnie tutaj mam... E, tak naprawdę to ja dopiero powąchałem tę grę e, i jakoś bardzo dużo nie grałem, ale mam trochę spostrzeżenie właśnie... E, tutaj mamy, tak jak mam pierwsze spokojarzenie, to 12 małp, drugie covid e, Bo mamy w pierwszą lokację, w jakiej trafiamy, to jest taki budynek mieszkalny, gdzie znajdujemy mm, dzienniki chłopca. I on właśnie, z, z tych dzienników to tak właśnie można wnioskować, że oni są objęci kwarantanną, zamknięci w domu, w pewnym momencie ojciec nawet nie może wychodzić do pracy, także tutaj na pewno to jest odwołanie się do sytuacji jaką mieliśmy w 2020, 2021 ja tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, a propos tego opowiadania historii poprzez środowisko i environmental storytelling Że dla mnie to tutaj jest mistrzostwo e, Rewelacyjne, to jest to, co oni tutaj zrobili e, to Te lokacje, jak one są zbudowane, ile rzeczy pokazują, ile rzeczy e, można wywnioskować z samego otoczenia i gdzie trafiamy w ogóle, to jest niesamowite, naprawdę tutaj jest to e, pięknie zrobione i wydaje mi się jeszcze jedna rzecz, e, że nie wiem czy to nie jest gra, która od czasów, nie wiem, Yy, jakiś przygodywek w stylu Sołtys, yy, Teenagent Czy Wacki Kosmiczna Rozgrywka mówi yy, Tyle o Polakach i o Polsce yy, Ale tak się śmieje Ale tak naprawdę tutaj jest Masa rzeczy, która odwołuje się Do naszej historii, do naszej kultury yy, Fajnie było w medium trafić do do Niwy, do tego hotelu, który e, miał tam sporo takich e, właśnie elementów e, z, z kurortem, czy w czasami dla bogatych e, członków partii i znaczących ludzi w PRL-u. I obserwujemy tam różne... E, historyjki takie powiedzmy yy, tych ludzi z tamtego czasu ale tutaj no, to jest niesamowite bo tutaj są mm, jest na przykład szwalnia w pierwszej, tam w jednej z pierwszych lokacji i kto, kto, gdzie, gdzie są szyte te stroje na przykład nie? i sobie możesz na manekinach pooglądać ale gdzieś tam jest też uszyty strój lajkonika yy, jest, trafiamy do, w, tym, w tym budynku mieszkalnym do takiego pokoju gdzie są no nie wiem, to nie jest może ukryty pokój, ale e, wygląda tak, jakby ktoś miał w tym budynku e, zbiory najważniejszych e, malarzy z przełomu XIX i XX wieku i tam mamy na przykład, wiesz, e, obrazy, obraz Malczewskiego, ob, o, obraz e, Kosaka, obraz e, Wyczółkowskiego, tam orka na Ukrainie jest. Gdzieś tam później w jakiejś tam lokacji znalazłem obraz e, maskarada Tadeusza Makowskiego. Także e, Blober odwalił kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o sprzedawanie polskiej kultury i polskiej w ogóle, nie ja nawet nie kultury, bo chodzi mi o, o, o może sprzedawanie tej polskości, tej, tego jak wyglądał ten nasz PRL, e, bo tam są wraki i polonezów i w dużych Fiatów i są też stary, które się nie nazywają stary, ale, ale to, są, to są dokładnie te same pojazdy, Nieski. które... Jeździły, te, dobrze mówisz, nysy tam są, nysy, które są chyba um, tymi karetkami takimi, jakie jeździły u nas. Także y, ja jestem pod mega wrażeniem, jak wizualnie ta gra się prezentuje. Ja gram oczywiście w trybie um, wydajnościowym, tak. Więc ja podejrzewam, że tego wszystkiego takiego pięknego, wolałem postawić na większą ilość kratek na 30. Eee, jednak ro rozbisur ma nieło 60 klatek i nie jestem w stanie wrócić tak, tak zazwyczaj do 30. Jak mam tę możliwość, to nie wracam już. Więc stawiam wyżej jednak eee, płynność, ale i tak, i tak to, co widzę, to mi, mi, mi się szalenie podoba. Eee, mam jakieś tam. To to jest, niewielkie... to, to każdy podkreśla, ile w ogóle tam jest takich e, rzeczy, detali. które oni kojarzą z dzieciństwa, nie? no bo czy się mówiłeś o, o obrazach, o sztuce, nie? więc to też trzeba, powiedzmy, kojarzyć, nie? trzeba wiedzieć. No, jak zobaczysz tam Stańczyka siedzącego, no to jest akurat klasyczny obraz. Jak zobaczysz damy z łasiczką, no to też, ale jest mnóstwo takich drobnych, na przykład w tam tekście, że gdzieś tam jakaś jest notatka sporządzona przez policjanta o nazwisku Żbik, przepraszam, Milicjant. Mhm. Więc, więc tego tam jest dużo, tam oni w ogóle poukrywali mnóstwo mnóstwo takich, takich smaczków, które... Ja na przykład y, nie, nie jestem, jak to się mówi, y, znawcą Silent Hilla, ale w dwójce tam y, mnie zaintrygowała ta kwestia czerwonego kwadratu. I tu się w pewnym momencie pojawia, po prostu na stole widzisz czerwony kwadrat i tam jakiś komentarz jest do tego, nie? Ale wiesz, chodzi mi o to, że, że ty wiesz, co ten kwadrat czerwony oznacza w tej, w tej formie, nie? Więc mm -hmm. to, jest, to jest niesamowite, bo tam jest Masa. No ja widziałem gdzieś, i yy, ktoś wrzucał, że jeden z tych, z tych osieroconych, no, z tych, tych. No to będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale ma koszulkę, która chyba jest koszulką z, mid, z napisem Medium. Yy, więc hmm, więc no po prostu oni sami do, do swoich tych też nawiązują. Pewnie. Dla mnie y, ty, ty, tych, tych odniesień do popkultury, czasami takich bezpośrednich, nie, to jak, jak, jak te, a czasami takich nawiązujących, bo nie wiem, czy, czy już podkrywałeś, czy znajdowałeś na przykład okładki komiksów. Nie, jeszcze Ja tego tych nie komiksów mam. w ogóle nie kojarzę, ale one są wszystkie stylizowane, więc ty jako znawca komiksa jestem bardzo ciekawy, jak już zaczniesz znajdować, co, co o nich tak. sądzisz, bo to też są takie obrazki małe, to nie jest coś, co od razu, wiesz, na, że możesz to obracać w 3D, czy przewracać strony. To są po prostu okładki, ale, mm -hmm. ale to jest element znajdzie nie? Takich wszystkich. Bardzo fajne nawiązania, tak, nawiązań, to Blober zrobił e, do Kinga w Medium. Super nawiązania. Naprawdę byłem pod, pod dużym wrażeniem tego, jakoś z, tam, mówię, z tym to w... hotelem, tak? Z tą, tą... No, tam jest to jest nawiązanie do tekstu i do, do, do opowiadania, czy tam mikropowieści i do, e, do filmu 1408, e, gdzie, gdzie tam jest taki bohater, który spędza e, noce w nawiedzonych hotelach, czy nawiedzonych pokojach w hotelach. I i tam jest właśnie nawiązanie w Niwie do, do... bezpośrednie, bo tam jest jego imię i nazwisko. Ale nie będę mówił, gdzie, bo może ktoś jeszcze nie grał, sobie sam znajdzie i się ucieszy. Chociaż już też pewnie taką niespodziankę popsułem, bo powiedziałem, że jest to nawiązanie. Także przepraszam. No ale to I... wiesz, czasami jest tak, że ktoś mógłby po prostu nie zwrócić na to uwagi, a dzięki temu, że, że ty o tym wspomniałeś, to, to jak już to znajdzie, to będzie miał tą satysfakcję, że... Kurczę, bo ja tak czasami mam, że Y, że y, ja przejdę grę i później czasami gdzieś obejrzę z ciekawości. Na przykład fragment, jak ktoś inny gra i, i ludzie na przykład mogą znaleźć zupełnie inne rzeczy. Ja starałem się w się mm -hmm. lizać ściany, bo to jest survival horror. Więc ta, ta gospodarka, to zarządzanie zasobami jest bardzo istotne i trzeba trzeba jak, jak najwięcej wiesz, rzeczy znajdować, żeby po prostu też y, y, Ulepszać ten sprzęt, który mamy też, no, mamy bardzo mało ograniczone właśnie jeśli chodzi o amunicję. Wajdę ci o... tutaj w słowo i ci powiem co ja zauważyłem i czy ty się z tym zgadzasz, bo ja dopiero tak. trochę pograłem, ale mm, na pewno każdy kto zacznie grać to zwrócił uwagę, że trochę jest to takie ta postać nasza się porusza bardzo ciężko, że to nie jest taki swobodny ruch, mhm. ale ja mam wrażenie, że to jest specjalnie zrobione, bo mamy wielki kombinezon. I my nie jesteśmy Clarkiem, Zakiem Clarkiem z Dead Space'a, który mimo tego swojego kombinezonu był bardzo taki mobilny w porównaniu z naszą bohaterką. Tutaj jest jakby trochę mhm. e, ciężej, w sensie, w sensie to poruszanie się, szczególnie poruszanie się, nie może nie walka bo mamy też kopnięcie, takie przydepnięcie jak w Dead Space i uderzenie bronią, ale też oprócz tego strzelamy, to tutaj nie mam zastrzeżenia, ale to spostrzeżenie mam co do poruszania się, że się poruszamy jednak, to nie jest super szybka postać, nie? Nie, nie, ale wiesz co, to jest ciekawe, bo ja grałem na klawiaturze i myszce, i ja ze względu na to, że mi było po prostu wygodniej, to ja sobie zwiększałem czułość, że to, co na przykład, nie wiem, może być problemem, czyli na przykład ta szybkość obracania się, to mm. dla mnie nie była problemem. I, I na pewnym etapie ja już niemal chodziłem z ciśniętym właśnie przyciskiem do biegania, żeby cały czas być takim mobilnym, e, bo, bo tutaj nie ma, nie ma daszy żadnych, nie ma rolek, nie ma odskoków. I to jest o tyle ciekawe, że no, musiałbym tutaj pewnie coś jeszcze zdradzić, ale no, do pewnego momentu wydawało mi się, że to jest uczciwe. No, później się taki, jest taki moment, że tak dochodzi do wniosku, że, że być może dałoby się zrobić, żeby ta postać była bardziej mobilna. Ale to jest jakby ta koncepcja... Um... No jesteś w wielkim U... kombinezonie, nie? takim naprawdę A. wyglądającym na, na kawał ciężkiego sprzętu. Nie? nie, no to mi jest totalnie... Jest, kupuje to, dlatego że yy... Ja, ja sobie nawet nie wyobrażam, jak, jak można w tym, nie wiem, chodzić przez 5 minut, nie? Więc nie, nie no. czuć się, że się ma 40-50 kg jakiegoś żelastwa na sobie jakich, jakichś gumowych, skórzanych y, szelek czy jakichś takich innych. A rzeczy, jak to tak? wygląda z brońmi? Bo ja oprócz tego pistoletu, który tam sobie już hmm. powoli zacząłem rozwijać, e, to na razie miałem tylko tę taką amunicję podpalającą, którą. Możemy wycelować w ziemię Ta, i podpalić No To swój. się miotacz co nazywa, ciekawe, miotacz, ale dokładnie. to jest taki rodzaj... To nie jest miotacz ognia, tego. tylko taki po prostu jakby granat, coś takiego, jakaś flara taka, która uderza w ziemię, nie? A co Ta, jeszcze, jakie taki, są jeszcze broni? To koktajl mołotowa stacjonarny, który po prostu rozbijasz sobie niemal pod nogami i, i podpalasz, mm -hmm. podpalasz na przykład y, ciała tych, tych, tych potworów, które leżą i one wtedy jakby znikają. Bo właśnie, bo dużą biomasę też chorobie, można, która gdzieś dużo, tam tak. się pojawia. Tak to, tak, to też Ją, można w tak podpalić. Tak, bo generalnie to, to jest klasyczny survival horror, tak jak już wspomniałem na porządku. I my y, za przeciwników mamy takie wynaturzone, zdeformowane potwory humanoidalne, które, które po części przypominają y, ludzi, bo, bo są szokokształtne, ale mają jakieś narośli, mają czasami jakby są zmutowane, mają połączone z kilku ciał, mogą mieć dwie głowy, mogą mieć jakąś narośl, która jest wielkości maczugi zamiast ręki i to robi, hmm. i my walczymy z takimi potworami, które przypominają yy, te, te, te, te coś z, z filmu Carpentera, nie? w tej takiej formie, w której ona się jakby, yy, w, tej, w tej, której nie przybiera jeszcze tej formy docelowej, że tak wyrażę, tak? która nie, nie, nie jest tym mimikiem, tylko jest czymś pomiędzy. Jest właśnie takim takim taki, taki mięsem, które, które się łączy. I jednym z takich gimików e, tej gry jest to, że kiedy my mm, zostawiamy tych przeciwników, tych osieroconych samych sobie, to kiedy oni podchodzą do innych ciał, tych osieroconych, pokonanych przez nas, to oni się z nimi łączą. Tak? I to jest don't let them merge. Jeden z, jedno z takich... E, z takich rzeczy, które, które, przed którymi nas inni podróżnicy ostrzegają, tak? że nie, nie, nie pozwól im się łączyć, bo wtedy oni są twarci, tak czy bardziej, jeszcze bardziej zmutowani. I generalnie na początku ta walka była dla mnie mega frustrująca. Ja nie potrafiłem sobie poradzić z tym, że mm, gra, nie chcę, żebyś ty normalnie strzelał. Tak? Bo zaraz dojdę do tego, co mi, do tego pytania, które mi zadałeś, ale, nie? ale chodzi o to, że na początku, jak kiedy ja strzelałem do tych do tych potworów, do tych sieroconego, do tych mutantów, że się tak wrażę, to właściwie te strzały zwykłe nic im nie robiły. Więc od początku... No sześć sama... trzeba władować, albo pięć w głowę. Tak, jak, pan, tak jak ja sobie wyliczyłem, to takiego zwykłego strzeliłem mu chyba sześć razy w głowę, zanim upadł. To jest dużo. Nie? Na, no, gdzie więc tam to jest marnotraszwo. Amunic... Nie ma jakoś. Tak, marnotraszwo amunicji. No więc tak. musisz robić tak zwane naciągane, ładowane strzały, czyli przytrzymujesz przycisk i, i e, oczywiście na etapie jak już później zaczynasz upgrade'ować, e, ulepszać swój sprzęt, to ten czas na ładowanie i, i, e, i te obrażenia, no nie, one są zwiększone, także że to jest dużo dynamiczniejsze i naprawdę jak zaczynasz tę grę, a jak kończysz, no to jest, jest spory przeskok, tak, że ta, i, ta twoja mobilność się nie zmienia, ale ty jako taka hmm. chodząca armata się zmiasz, Tylko to wszystko właśnie zależy od twojej gry, bo ja na początku też źle, źle do tej walki podszedłem i kiedy pojawiało się też dużo przeciwników, nie, e, nie wykorzystałem tego, że no, z jednej strony ktoś powiedział, że to jest śmieszne, że są wybuchające beczki, ale to jest ten element gry, że jeśli jest jakiś e, karnister, e, kanister, przepraszam, że jeśli jest jakaś butla z gazem, że ty musisz to wykorzystać, tak? że to jest taki element mhm. takiego środowiskowy łamigłówki, jak na etapie, kiedy masz w magazynku sześć naboi, pokonać czterech takich osieroconych. I to już zaczyna się zabawa. No nie? Ja na początku miałem sfrustrowany, bo doszedłem w skrócie, że ja coś źle robię. No, nie? no i faktycznie się robiłem. I dopiero później zaczynałem, po pierwsze, ładowanie strzały, po drugie, walka wręcz do pewnego etapu. Kiedy no, znajdujemy coś, co pozwoli nam zwiększyć obrażenia tej walki, wręcz ona jest no, do niczego. Możesz, jeśli ci się uda, na przykład dwa razy strzelić mocnym strzałem w nogę, żeby powalić przeciwnika, i możesz go wtedy takim charakterystycznym tąpnięciem, jaki był w Dead Space, sflekować. I, tak, I go powalić. Tak, ale to są takie rzeczy, które możesz, jeśli to dobrze Zaplanujesz, że no nie te walki będziesz ogarniał, no to faktycznie ona ci pozwoli zaoszczędzić te amunicji, ale też i to wszyscy podejrzewają to, że kiedy my rozbijamy te, te skrzynki z dodatkową amunicją, z jakimiś dodatkowymi rzeczami, to zastawiająca jest ta losowość. Że masz wrażenie, że ta losowość trochę jest podbijana tym, czego ci w danym momencie brakuje. Jeśli tak. brakuje ci amunicji, to jest duże prawdopodobieństwo, że wypadnie ci. Z tego. Bo ja miałem też tak, że kiedy miałem, gra można uznawała, że mam za dużo wszystkiego, to ja miałem puste skrzynki. Też miałem. Skrzynki, no nie ma, tak. I to jest strasznie irytujące, no bo mówisz no to po co? Bo ty mi na początku po powiedziałeś naciągaj strzał i ja w zasadzie od początku z, yy, poza tym może dwoma pierwszymi yy, osieroconymi ja już wiedziałem jak walczyć. I później te skrzynki były cały czas puste. Tak. No i a propos właśnie tej broni. Jest tak, że znajdujesz dodatkową broń. Na pewnym etapie dostajesz strzelbę. Ta strzelba jest świetna, oczywiście z takiej bezpośredniej odległości. Naciągany strzał jest po prostu... No robi sito z przeciwników, a dodatkowo też... Zresztą zwykły, zwykła broń naciągana też, też ma przestrzelibuje, przez kilka celów może przelecieć, nie? więc to jest też tak, że jak sobie ustawisz ich, to oczywiście no, nie robisz tego specjalnie, ale będziesz wielokrotnie na takim etapie, że musisz walczyć nie z jednym, nie z dwoma, nie z trzema, ale tam ich będzie na przykład pięciu, albo sześciu. I to są takie momenty, że zaczynasz kombinować nie? i zaczynasz korzystać właśnie z tych dodatkowych broni, bo masz ten miotacz, który, który pozwala ci podpalać, on E, e, e, tymczasowo jakby ogłusza przeciwników, bo oni zaczynają się palić, więc oni nie wiedzą, co się robi, więc jesteś w stanie powiedzmy w tym momencie wyprowadzić jakiś inny atak albo gdzieś uciec, przygotować się ten. E, później się pojawia pożoga, to jest rodzaj takiego e, przyczepnego granatu miny i kiedy rzucasz ją, nie, to ona może być e, takim Działać jak granat, czyli jak po prostu rzucisz przeciwnika, to on eksploduje i, i tyle. A możesz po prostu na ścieżce, w ten potwór do ciebie podejdzie, rzucić to. Nie? I, I on wejdzie i też to jest, to jest obrażenie obszarowe. Więc, więc później pojawia się wariant powiedzmy tego twojego pistoletu, że strzela trochę innymi, innymi trybami. Pojawia się też inny wariant strzelby pojawia się karabinek, jakby zaczynasz mieć trochę więcej broni, ale to też nie jest zatrważająca liczba tego, tak? że To jest tak, że więcej niż 5, ale mniej niż dziesięć, się tak wyrażę, tych rodzajów okay. broni. Czyli, czyli I, i, są, I są właśnie takie, że... Tak, i, i to jest tak zrobione, że ja na pewnym etapie nie korzystając z tego, bo masz bardzo ograniczoną przestrzeń ekwipunku. Na początku to masz chyba, nie wiem, sześć miejsc, tak, Sześć, możesz to roz, roz, rozwijać w stacji, zauważyłem, no ale tam w pierwszej kolejności to oczywiście w, w zbroje poszedło. Tak, radził, to jest niewydawanie tej energii, czy tej waluty, którą znajdujemy, którą też znajdujemy, um, znajdując te, <grym> to jest najlepsze, znajdujemy cenne przedmioty. F aparat fotograficzny, konsolę do gier, farelkę, czyli mhm. taki grzejnik elektryczny stary e, i, i, i ja na początku robiłem błąd, i no, no błąd, którego no, nie dało mi się szybko naprawić, ale y, po czasie, powiedzmy, y, zamortyzowałem tę decyzję, ale kupowałem za tą energię też amunicję. I to był duży błąd, bo trzeba iść w e, w, po prostu, w ulepszanie, rozbijanie tych, tych, tych e, E, czy właśnie broni, czy no to akad, jeśli chodzi o pancerz, czy jakby te dodatkowe niektóre broni, jak właśnie miotarz i pożoga, no to je rozwijasz poprzez znajdowanie rdzeni. I te rdzenie, e, jest, one są albo ukryte w jakichś takich pomieszczeniach, które mógłbyś pominąć, e, w, w trybie takiej, takiej szybkiej gry, której po prostu chcesz jak najszybciej więc nie, nie liżesz ścian, nie liżesz każdego pomieszczenia wielokrotnie, żeby coś tam znaleźć, czy nie ma jakiegoś przejścia, czy jakiejś szafy do przesunięcia, no, czasami znajdujesz, no to jest akurat ciekawe, zwrócić na to uwagę, oczywiście, od razu. Koty sam w tej grze. Tak, kotki i te koty Nie wiem, czy one zwiastują coś, <laughs> czy, czy one mają jakiekolwiek znaczenie, ale to jest tak, że po prostu spotykamy takiego kotka, głaszczamy go. I on nam zawsze coś zostawia. Trochę jak taki kot, który bardzo kocha swojego pana i próbuje mu udowodnić, jaki jest przydatny i zawsze mu znosi przedmioty. I zwykle to są albo jakieś martwe myszki lub wróbelki. I, i taki, taki kot no nie jest naszym dronem i tak dalej, bo to są po prostu momenty, w których my gdzieś spotkamy kotka i nie jest ich tego za dużo. No po prostu on nam coś zostawia. No nie, czy to jest rdzeń, mhm. czy jakiś inny przedmiot. I to jest, to jest mega przyjemne. I ja w pewnym momencie, w pewnym momencie byłem tak sfrustrowany tą grą, że uznałem, że, że ona jest nie do przejścia. Nie? I, I że ja muszę kombinować. Wie, na przykład y, robiłem coś, wracałem, sejwowałem, bo save'ować można tylko w tych, tych stacjach, takich, nie? W tych safe house'ach, w tych, tych miejscach, które y, jakby zostały stworzone przez poprzednich podróżników, ewentualnie, no to też jest na etapie. Y, gry, no nie, dowiadujesz się o genezie, nie jak już jesteś w tym miejscu, gdzie e, w pewnej piwnicy, nie wiem, czy to, czy piwnicy, czy nawet można powiedzieć w takim w jednym bloku, tak, kiedy to jest też na początku, nie będę tutaj zdradzał, ale chodzi o to, że po prostu masz te miejsca, w których to są te twoje safe house'y i tam masz skrytkę, w której możesz przetrzymywać ten nadmiar rzeczy, które masz, które ci się w danym momencie nie przydadzą, albo uznajesz, że, że ci na, w tym momencie zawadzają, bo nie przydadzą się. Bo wiesz, możesz znaleźć rdzeń, ale jak już później potrzebujesz dwa rdzenia, albo trzy, żeby, żeby u, u, nie wiem, udoskonalić sobie kombinezon, no to nie będziesz chodził cały czas z tym jednym rdzeniem, tylko zostawisz go w no, jest takie logiczne, nie? Masz, masz takie replikatory, które tworzą ci, a to już też na początku widziałeś, tak. Przedmiot, którego ci w danym momencie brakuje, ale to się ogranicza właściwie do, do tego miotacza, tak że ten miotacz, jeśli nie masz go w epikunku, to on zawsze ci się wygeneruje tam, żebyś przynajmniej raz jeden miał. Nie? że Jak go zużyjesz, możesz rzucić i wziąć następny. Ja miałem taki etap, że ja trochę yy, yy, po prostu biegałem i co chwilę wracałem i podnosiłem kolejny ten miotacz, żeby pewien etap przejść. I ja już to tak robiłem. Tak, że ja sobie myślę, że pewnie jestem jakimś takim lamą, no nie, ale jeśli gra mi na to pozwala, no to halo, nie. Więc to Jest, jest to. taki I... moment zaraz na początku, mm -hmm. gdzie trafiasz, e, powiedzmy, do, nie chcę mówić podziemia, ziemi, ale do podziemi. I tam jest trochę tych takich ciał leżących, i rzeczywiście ja się e, w tym miejscu e, pobawiłem i popaliłem te ciała. To skutkowało tym, że trzy potwory, które później wyszły. E, nie mogły się połączyć z tymi ciałami i było je trochę łatwiej zabić. Tak. E, bo to, to było po prostu rozłożenie no. przez... E, znaczy ro, rozłożenie już która, która sugerowała, że tam może być potyczka i, i gdzieś tam uprzedziłem. E, ale tak, tak. Już wiem, wiem o czym mówisz. E, bardzo mi się podoba w ogóle ta cała biomasa, która gdzieś tak tworzy... E, i teraz trochę wychodzi moje małe małe się ze sztuką Bo e, oczywiście pierwsze, pierwsze skojarzenia to są z jakimiś tam obrazami e, tej, cie, takiej cielesności i Beksińskiego Wiadomo, że Beksińskiego się bardzo mocno, do Beksińskiego się bardzo mocno odnosili w medium e, Tutaj ta biomasa tych takich stopionych ze sobą ciał e, Jakichś takich dziwnych e, figur, które wyglądają trochę jak, nie wiem, z Pompeji, nie? Że wiesz, że tam wielki kataklizm, gdzie pozostawały te ciała takie szare, to tutaj mamy je tylko nie z, ze skamieniałego popiołu, tylko z, z ludzkiego, tak mi się wydaje, przynajmniej z jakiegoś tam pozostałości po ludziach. Ale to super wygląda. To taki, bardzo mi się podoba ten kierunek artystyczny, ta estetyka, w której się ta gra porusza. Nie wiem, co będzie dalej, czy to będzie coś więcej, ale, ale ta cielesność to takie właśnie, jak powiedziałeś, nawiązanie do, em, do obcego. Czy, no tutaj można powiedzieć body horror. E, mm. W tej grze mi się strasznie podoba. I tak. trochę trochę znaczy, żałuję, no, są, że... są, są, są, są, potwory, które zaczną chodzić po ścianach. To jest też też mm. element interesujący, że to. Że... Ja nie liczyłem, wiesz, jak sobie tak pomyślę, to może nawet nie ma tak dużo rodzajów przeciwników, ale, ale jest kilka tych tirów, nie? Że są ci mhm. podstawowi, są y, tacy y, mocniejsi podstawowi, że, że aż widzisz, że po prostu jakby mają tych, tych, więcej takich na, na, na to roś, y, roślin, nie? Że no i oni też mają, mają taki, moment, opancerzenia. Mają taki moment, że tak jakby y, się dozbrajają, nie wiem, taka, taka się pojawia jakby skorupa na nich, Nie? Hmm. Tak, tak, no to, to, to jest, zaczyna się też motyw właśnie tym, że e, trzeba później strzelać słabe punkty i, i też w jakiś sposób te e, słabe punkty są odsłaniane, to też jest rodzaj takiego gimika, więc to jest cały czas gra, która bardzo w interesujący sposób stopniuje poziom trudności, Także na początku jest trudno, ale uczysz się, ale później zaczyna się coś więcej i jak już jesteś niby pewny siebie, to okazuje się, że dowalimy ci albo więcej przeciwników, albo ci przeciwnicy będą do ciebie pluć kwasem, nie? to też jest taki początek. Nie? Później dochodzą przeciwnicy tacy potężniejsi, jakieś takie, takie mamony są, nie? czy widziałeś, no, później zaczynają być naprawdę no, takie bestie, które, które zajmują pół pokoju. I to jest niesamowite, że ta gra cały czas jakby sprawia, że owszem, masz te momenty, jesteś w stanie nawet w pewnym momencie je wyczuć, kiedy masz taki spokój, tak? Że idziesz i, i wydaje się, że coś nic, nic się nie wydarzy. Aczkolwiek miałem, bo ja grałem w nocy przeważnie, znaczy w dzień też grałem, bo chciałem po prostu cały czas, jak miałem wolny weekend, to jak ja teraz dużo grałem ale miałem kilka jumpscarów, i jeden był taki jumpscare, na który w ogóle nie byłem przygotowany i aż mi ścisnęło serducho. Coś, czego dawno nie przeżyłem. Ale to jest, to jest typowy jumpscare, wiesz o coś, że że jakby Cię ktoś z tyłu skoczył i robi Ci buch, to też by to zadziałało. ale muszę przyznać, że, że dawno tak tej atmosfery w grze nie, nie, nie, nie, nie znaczy aż tak, tak, tak gęstej atmosfery w grze nie widziałem i to mi się strasznie podoba, bo bo to są, no wiesz, no są takie miejsca, gdzie właściwie wchodzisz jakby w niemal w podziemie i to, i to całe to podziemie jest ulepione z tej biomasy, znaczy z tych, tych ciał, z tych zdeformowanych. I to, że, i to też jest fajne, że, tak jak mówię, tu musiałbym dużo zdradzać, nie chcę ci zdradzać, ale po prostu me wchodzą takie drobne elementy do mechaniki, które pozwalają ci lepiej się orientować w takich miejscach, ale to też jest tak, że jak ja tam wszedłem po raz pierwszy i, i, i zignorowałem to, no to jest tak, że masz po prostu na ścianach te ciała, no nie? I one no to są martwe, nie? Tak ten. Ale nigdy nie wiesz, w którym momencie dawno żyje, czy coś takiego. Więc jest, jest, możecie się mhm. zaskoczyć. No oczywiście później, później to opanowujesz. Świetne, świetne po prostu. I to jest co, co i wiesz, i, i teraz jak tę grę przeszedłem, to doceniam absolutnie to, że Bluber mm, nie zdecydował się wprowadzać poziomów trudności do tej gry, że oni to tak zbalansowali, oni stworzyli taką grę, bo to jest Survival Horror, i tak jak powiedziałem, że to wszyscy widzą, że ona trochę wygląda, i też to myślałem, że taki będzie polski Dead Space, tak, ale to bardziej jest taki Resident Evil, dużo mroczniejszy pod wieloma względami, z elementami nawiązującymi do Dead Space'a, ale jak sobie zobaczysz, jak ta mechanika wygląda, wiesz, te, ten, ten rodzaj mechanika on jest w wielu aspektach usprawniony, ale to zarządzanie kwipurkiem, ograniczenia związane z ze, ze ekwipurkiem, to, że na przykład podpalasz ciała czy coś takiego, w inny trochę sposób niż w Rezydencie, ale chodzi mi o to, że to są, że ta gra jest takim Rezydentem ze skórką tym, tego post-apo PRL-u i Dead Space'a bo też jest tak, że y, kiedy y, zaczyna się, y, zaczynają się etapy, gdzie powiedzmy y, jest zabawa z grawitacją, tyle powiem, no to tu już wchodzi też, tak, że okej, okay, no tu może być tego więcej tego Dead Space'a, ale to jak ta, y, on jest ta gra jest zbudowana, to ona mi bardziej właśnie przypomina taki bardziej klasyczny survival horror, bardzo trudny i ja miałem takie rozmowy właśnie z, z, z innymi, z kolegami, którzy też grali i też, też mieli problemy i żeśmy strasznie psieczyli na to wszystko. Ale ja tak sobie doszedłem do wniosku, że no to trzeba być git good, nie? Oni nie wypuściliby gry, która by absolutnie nie była absolutnie nie byłaby do przejścia mhm. I, e, i w pewnym momencie e, ja poczułem się dużo pewniej. Tylko są w grze momenty, są takie dwie walki które no, składają się też z gimików i tak dalej, ale e, one mi może zajęły w, w sumie, że to jest ten, ale chyba za cztery godziny. Ale tak trzy to minimum. Takiego, wiesz, ginę, powtarzam i e, do obu wracałem do save'a, do tego save house'u, żeby się przygotować. Tak? Na takiej zasadzie, że ok co mi na pewno będzie potrzebne, co nie. Biorę Przynajmniej tyle i tyle tego, tyle i tyle apteczek, taką i taką broń. I wtedy podejmuje się tego wyzwania. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Aż w końcu się udało. I w jednym momencie miałeś aż drżące ręce. Bo to jest też tak, że kiedy... Kiedy masz na przykład walki z bossami i, i te walki są wieloetapowe, nie? to by się wydaje, że już jedno zrobiłeś, nie już tutaj wiesz, czekasz na, na oglądanie filmu przednikowego, a tu się okazuje, że to jest dopiero y, pierwszy etap. Nie? To też trzeba się nastawić. Ale, ale tutaj chyba jeszcze Koń... musimy wspomnieć o jednej mhm. rzeczy. Bo tak. mm, mówimy o samych dobrych rzeczach, ale ja i ty też wiem, miałeś jeden taki moment, że mhm. postać po prostu ci utknęła. I mi utknęła w tak. pierwszych mi utknęła przed, przed w ogóle przeciwnikiem jakimkolwiek. Po prostu doszedłem do ściany, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie spojrzeć tam przez kratę. To było pierwsze pomieszczenie takiego się wchodzi. I, I moja postać utknęła w teksturach. Nie mogłem nic zrobić. I wiem, że ty miałeś po jakiejś takiej poważnej walce też taką sytuację, nie? Miałem dwa bagi, tak, w, ca w, całej, w całej grze. Jeden mhm. okay. był taki, że y po walce, tak, y Przeglądałem rzeczy i nie wiem, z jakiejś przyczyny użyłem tampnięcia, będąc niedaleko drzewa i bagażnika samochodowego. I po prostu się zakleszczyłem w, w niewidzialnym jakiejś szczelinie. I nie byłem, że byłem podtek, z którym nadtekstwem. Tak, po prostu nie mogłem strycieć, nie zro, tak jak ja. cofnąć. Tak, ale to było też tak, że ja już tą walkę powtarzałem tyle razy, że że się wkurzyłem, bo chciałem już mieć to za sobą, ale później już było tak, że okej, okay, no to jeszcze raz podejdę, trudno. Zagryzłem ten i, i, i poszedłem. A drugą miałem taką sytuację, że też zauważyłeś, że jak wchodzisz do, do takiego kill roomu, przemażnie. Nie zawsze, ale w, tak, w większości przypadków jesteś zamykany. Te takie metalowe y, y, rolety, takie drzwi, że się tak wyrażę, one z zielonego się zamieniają na czerwony i po prostu ten. Ja miałem po takiej Bo walce, wtedy w której. Hmm? Pojawia się ten komunikat, że jest y, atak, czy tam zagrożenie, już teraz nie, nie, nie pamiętam i, tak. i cię nie puszcza, dopóki nie wyeliminujesz zagrożenia, nie? Ja miałem zasadzie, taką że... sytuację raz, że wyczyściłem, powiedzmy, ten cały ten ten Kill Room ze wszystkich tych i, i mi to zostało, że, że miałem tak, że po prostu się ten korona zielony nie zmienił i musiałem znowu odsejwować. I to były dwie sytuacje. A trzecia była taka, że myślałem, że faktycznie coś jest nie tak, ale to była taka y, trochę zagadka środowiskowa, bo no to jest też tak, że y, mamy nietrudne, y, jedna jest zagadka logiczna z wierszykiem, ale to jest, to jest zupełnie z innego, ale mamy Y, manipulacje y, trochę jak, tylko że w zupełnie y, prosty y, sposób, jak to sobie to pomyślisz, nie ale jak na przykład miałeś to w, chyba Dishonored 2, albo o tym, że y, kiedy masz anomalię taką, że coś jest zniszczone i masz taką, takie czerwone fale, to znajdujesz punkt takiej anomalii, te, y, którym celujesz, właśnie masz taki, takie urządzenie, które y, odwraca ci nie wiem, przywraca ci pierwotny wygląd tego miejsca. Czyli na przykład masz zawalony... W prostu. to Na przykład też, no, że masz rozwalony most i jeśli to jest właśnie to miejsce, które możesz tak cofnąć czas, to jakby ten most, te skały, nie wiem, te, te, te, ten most jest odbudowany. To jest taki przykład, te, te, nawet nie wiem, czy w grze jest akurat kwestia mostu, bo są takie miejsca, no nie, ale generalnie chodzi o to, że y, masz takie miejsca, w których y, coś takiego robisz. Ja miałem takie jedno, że ono było z dwóch etapów, że wchodziłem do pomieszczenia, widziałem to jedno taką, taką czarną dziurę, że się tak wyrażę, taką małą, e, taką, e, taką osobowość, nie wiem, jak to, nie, to powiedzieć, singularity i ja tam w ten, w ten punkt, nie, wcelowałem, zrobiłem, co miałem zrobić, ale i tak nie mogłem przejść i byłem przekonany, że znowu się coś zgliczowało, ale chodziłem, chodziłem, chodziłem, chodziłem i w, w ciasnym miejscu po prostu spojrzałem w górę i patrzę, ok. Tam znowu jest druga część tej zagadki i ją zrobiłem i tak. Wiesz, bo są też takie zagadki, które są mega proste, bo polegają na przykład na zasadzie, że musisz gdzieś znaleźć jakąś notatkę z kodem. Tak, z, to... Albo z safe'em i tak dalej. I w jednym momencie no nie uwierzysz, ale zacząłem sobie klikać na, na tą klawiaturę i, i zgadłem i tylko, że doszedłem wniosku, że ja po prostu bym za dużo przeskoczył, wie? że, że yy, przyszedłem kawałek, ale do nie, ja co muszę zrobić tak, jak to miało być zaplanowane, bo za dużo mnie ominie. Ale gdybym robił speedrun, albo coś w tym stylu, to mógłbym tutaj zaoszczędzić trochę czasu, nie? Bo też nie każdą walkę, nie każdą walkę musisz stoczyć. Nie każdego mhm. przeciwnika musisz pokonać. Możesz ratować się ucieczką, możesz uciekać. Bo w większości przypadków to przeciwnicy nic po sobie nie zostawiają. Więc no po komisji... czasami amunicję zauważyłem, że jak zużyłem amunicję, to zostawili amunicję. Tak. Jak kończyłem na przykład przeciwnika, to jest zabawna sprawa, bo akurat ten moment sobie tam powtarzałem. Z tego powodu, że byłem ciekawy, czy jestem w stanie pokonać przeciwnika y, samą bronią czy samymi uderzeniami broni, bez strzelania No i to, to się nie udało nie. E, I powtarzałem go i y, y, rzeczywiście y, później go jeszcze raz przechodziłem i strzeliłem dwa razy i później go y, zabijałem ręką i nogą i teraz tak, jak wystrzeliłem sześć naboi, to odzyskałem amunicję, natomiast mhm. za kolejnym razem nie odzyskałem tej amunicji, bo wystrzeliłem ba tylko dwa albo trzy razy w niego. Także gdzieś tam jest ta losowość wy wypadających przedmiotów, o której mówiłeś istnieje. Moje dwa pytania jeszcze są. Mhm. Jedno jest związane z ewentualną wadą gry, tak? a druga jest porównanie. I teraz tak, zacznę od tego porównania, bo grałeś też w Protokoł. Mhm. I Czy... Kronos, The New Dawn, jest grom lepszą od Kalisto Protocol? Według ciebie? Hmm, chyba tak. chyba tak. Okay. Wiesz, że Kronos jest lepszą grą od Kalisto Protocol. Pod, ona jest troszeczkę inna. W tym sensie, że obie e, są poniekąd były takie określone, że to jest jakby duchowy, duchowy spadkobierca. Duchowy, duchowy, Dead Space'a, tak? tak że Dead Space'a, no. I Kalisto Protocol to było związane z tym, że, że tam jeden z tych twórców e, oryginalnego Dead Space'a pracował przy Kalisto Protocol, ale no Kalisto Protocol miał niesamowity production value pod względem tego, jakich aktorów zatrudnili, jak to było fabularnie zrobione i też jak ona wyglądała. Tylko w Kalisto Protocol stawiono właśnie na walkę wręcz, której też trzeba było się nauczyć. Ja, i miała też upierdliwe, momenty, takie walki i nawet mi się wydaje, że dużo bardziej i, i, i jak, jak ktoś kojarzy tam momenty z windą albo coś i, i beznadziejnie beznadziejnie zaplanowane momenty sejwowania, bo one były zrobione na zasadzie checkpointów okay. i nie checkpointów, ale też tak że, tak, że wchodziłeś do jakiegoś miejsca i robiłeś save, ale nie mogłeś zrobić tak, że na przykład wrócić do tego miejsca i wyczyścić coś i dopiero jeszcze raz wrócić. Wiesz, chodziło o to, że Tutaj w Królnosie masz tą swobodę, że wchodzisz do tego, do tego, yy, do tej kryjówki i jesteś w stanie zasejwować i to jest ten moment. Czyli możesz Ale zabić jednego, tutaj też są checkpointy, w sensie... Są, są, są, są. Przed żeby było jasne. Tak, że to nie jest tak, że gracie i nie zasejwujecie i wam przepada cały progres, tylko rzeczywiście yy, cofa was przed, na przykład przed killerum. A... Hmm. Okej, okay. tak. a moje drugie mhm. pytanie, bo szczerze mówiąc to um, no ja, nie oszukujmy się, dużo, dużo wiedzy y, o, na temat tego, jak gra jest odbierana i jakie są nastroje. Ja czerpię z X, z Twittera. E, staram się tam w miarę na bieżąco śledzić I, i, i, i, i, i przede wszystkim jedyny zarzut, jaki widzę do tej gry, od chyba nawet ludzi, którzy w tę grę nie grają, to jest brak polskiego dubbingu. Że to jest skandal, że Polska gra nie ma polskiego dubbingu. I tutaj już pomińmy sam aspekt tego, dlaczego e, gra nie ma, czy gra ma, bo sobie zdajemy sprawę, że jest coś takiego jak budżet i on się musi spiąć. E, ale czy dla Ciebie brak tego polskiego dubbingu w jakimkolwiek momencie e, uwierał? Dla Ciebie to nie była cię z imersji, że że te nagrane głosy są po angielsku? Nie, ale ona by zyskała to, co na przykład, wiesz, bo oni tak naprawili, Bluber naprawił błąd z Medium. Bo w Medium było tak, że tam nie było polskiego dubbingu, ale też było tak, że bardzo dużo było tak napisów, że one były i to po polsku i po angielsku, nie? Że nie było takiej konsekwencji. Tutaj jest absolutna konsekwencja, czyli wszystkie napisy, czy to są jakieś graffiti, czy jakieś y, y, tablice ogłoszeniowe, czy, czy po prostu jakieś napisy, na, czy nie, tytuły w gazetach, one wszystkie są po polsku? Tak. I to jest niesamowite, bo to faj, fajnie wytwarza klimat dla nas, nie? bo my po prostu możemy patrzeć na taką ścianę, nie potrzebujemy tego, tego tłumaczenia. Aczkolwiek gra po prostu, kiedy my celujemy na taką ścianę z polskim napisem, ja na, po prostu, nie, na pojawia nam się napis. więc ten... Ale o ile uważam, że takim kompromisem ciekawym byłoby to, że no, niedługo będziesz w takim blokowisku, bloku, i tam chodzisz po, tym, po, po, tej, po, po tych korytarzach, na klatce schodowej, tam chodzisz na, na piętra i tak dalej, i słyszysz ludzi, którzy się gdzieś kłócą, albo coś się dzieje, wiesz, są poruszeni i tak dalej. I tego nie ma dużo, ale jakby to było fajnie zrobione, jakby oni mówili po polsku. Ty oczywiście możesz jako podróżniczka, bo ty, my, my nie wiemy, z kim my jesteśmy, wiesz, my nie. My mówimy, te, na, nasza, nasza bohaterka, znaczy nasza postać, nie? kiedy mówi te wszystkie polskie nazwiska i imiona, to on mówi z wyraźnym akcentem. Tak? E, pojawia się niewiele postaci, no, nie właśnie, no ale to są Polacy, którzy mówią normalnie. Nie? Jakby, nie mówią David, tylko Dawid, Edward, y, Artur, a nie Arthur i tak dalej. Więc jakby fajnie by było, gdyby udało się troszeczkę to tak pójść w tym kierunku. Aczkolwiek tam nie ma aż tak dużo tekstu i tak dużo w sensie tego mówionego, bo są, są dosyć rozbudowane, moim zdaniem, filmy przerwnikowe, które, które zaczynają jakby... Wiesz, bo to jest tak, że na początku myślisz, że to jest gra typu nie będziemy widzieli ludzkich postaci, bo w tych grach przeważnie te ludzkie postacie są takie, wiesz, brzydko wychodzą, nie? Albo się nie robi. Ale to jest też tak, że e, kiedy dochodzą te takie momenty, kiedy my wchodzimy w te szczeliny, e, kiedy się gdzieś przenosimy, e, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi, z innymi postaciami, e, to to e, nie wiem, jak dużo tego tekstu by było, no nie? ale to jest to jest promień w porównaniu na do jakiejś gry przygodowej, czy jakiejś takiej gry RPG. I to nie byłby duży koszt. Więc ja tutaj powiem tak, że jakby sam koszt tego, tego, tego, tego tej polskiej wersji nie byłby duży, aczkolwiek, ja wiem, że są pewne priorytety, i tak było z teumaturcz, że, że bardzo takim głównym. Zresztą ja też o tym mówiłem, no nie? że kurczę, że teumaturcz powinien być po polsku. Nie? I w końcu ta gra wyszła. Bo, znaczy w sensie dostała tą młatkę dostała tak, e, polski dubbing więc ja jestem prawie pewny, że Kronos ten dubbing polski dostanie bo to nie, bo to jest gra która dużo bardziej się odpali niż Medium Medium gdyby to była gra, która e, by na siebie dużo zarob, znaczy by dużo zarobiła to też dostałaby prawdopodobnie polski dubbing i pewnie by za, zaproszono panią Weronikę Rosati która dawała twarz, a już nie głos tej postaci. I, a tutaj naprawdę nie ma tak dużo tego. Więc ja bym powiedział tak, że rozumiem te, te, te, te zarzuty, no bo ja chciałbym, żeby wszystkie gry polskie miały polskie ten, bo jak jest na przykład z Kingdom Come Deliverance, nie? Na początku nie było czeskiego dubbingu. To prawda. Chyba fani zrobili, czy ja nie wiem jak to było. Ja nie tak, pamiętam dokładnie, w pierwszej części było. wydaje mi się, że nie wiem, czy Rysow o tym nie opowiadał kiedyś, że chyba fanowski był dubbing czeski. W pierwszej części. I oni chyba go zaimplementowali w jakimś tam stopniu. Czy poprawili, albo zrobili od nowa. Nie wiem. W każdym razie po czasie pierwsza część dostała dubbing, a druga część, czyli, czyli Kingdom, Kingdom Deliverance 2, jak sama na to wskazuje, już był po czesku. Inna gra, Mafia The Old Country, robiona przez Hangar ten oddział czeski, Miała klimatyczny yy, dubbing sycylijski, ale też miała dubbing czeski. Nie? Więc jakby tu, tutaj bardziej bym powiedział, że taki, taka megalomania wchodzi, że chciałbym, żeby wszystkie polskie gry miały polski ten. Ale czy ale nad... to jest wada dla ciebie? Czy to jest rzeczywiście taki no deal? Nie, nie, no deal na pewno nie, na pewno nie. Na pewno łatwiej by mi się yy, yy, rozumiały pewne rzeczy, które są związane z zawiłością fabuły. Ale to też może być tak, że one, to są naprawdę enigmatyczne rzeczy i my dopiero je odkrywamy też za drugim podejściem, okay. za drugim przejściem, nie? Kiedy, kiedy my yy, dowiadujemy się wiesz, o tej genezie, i kto jest z tą genezą związany, mm -hmm. jaka jest rola tej postaci, tego doktora, tej doktorki, no, czy coś w stylu. I to jest, to jest coś, co uważam, że gdyby było po polsku, lepiej by mi wchodziło. Drodzy słuchacze, Damian wam właśnie powiedział, że tutaj nie ma żadnych obiekcji, jeżeli chodzi o ten dubbing angielski, kupujcie, kupujcie Kronosa. Tak. tak. To jest gra, która została stworzona z miłości do, do survival horrorów takich klasycznych i już widziałem opinie takich hardkorowych graczy, takich wiesz, którzy się kojarzą po prostu z, z wykręcaniem niesamowitych rzeczy, jeśli chodzi o, o, o Soulsy, czy jakieś inne gry, czy w ogóle znawców gatunku i oni wszyscy piją z zachwytu, prawie. Mhm. Znaczy w sensie, że nie mówią, że to jest w ogóle gra roku i tak dalej, ale... Yy... Takie 8 na 10, które dają, no nie, albo jakieś takie. Te, już w ogóle to jest chyba średnia na Metacritic, jest takie w pełni zasłużone, bo ta gra naprawdę pod względem gameplayowym, tego jak ona jest zbudowana, jak ona stopniuje napięcie, co, co ona mechanicznie y, robi, ona robi to doskonale. A dwa, że, że ta atmosfera jest taka niesamowita, też dzięki dźwiękowi, też to granie na słuchawkach też polecam, bo sam fakt, że no, będziesz miał takie potyczki. Że sam fakt, że będziesz wiedział, z której strony do ciebie nadchodzi przeciwnik, jesteś w stanie się przygotować. I to jest niesamowite, bo jeśli chodzi o dźwięk w grze, to jest tak, że masz te momenty, które są absolutnej takiej ciszy. Wiesz, że słyszysz po prostu ten, te twoje stąpnięcia po, tym, po tej posoce, po, po tych flakach, to tych, laskanie, hmm. to jakiś, jakiś e, czasami płacz dziecka, czasami, no to taka, to powiedzmy, te, te bloki, nie? albo coś takiego, ale generalnie jest tak że jest niesamowity ten ambient, ale jest, wchodzi ta muzyka, która, y, to jest troszeczkę dynamiczniejsza, ile się nie mylę w, w, w tych walkach, ale ma taki, taki ten vibe y, tej, tej muzyki z lat 80. takiego wangelisa, takiego takiego, no były takie momenty, że mówię, kurde, no to, to mi wygląda, jakby to było inspirowane tak, takim tym wangelisem tym z Łowca Androidów. Nie? No Czy jest. Ja dobrze to Opisuje. Taki. Z... Wiem o co ci chodzi. Ta elektronika, te syntezatory, ten synt, fajnie przechodzi w momentami naprawdę. Ta, ta. W ogóle gra jest bardzo ładna. Podoba mi się, jak już wspomniałem, te wybory mhm. artystyczne i kierunek, który obrali. I na przykład jest ten moment, kiedy wychodzimy ze stacji, z tego dworca, i przed nami. Rozciąga się panorama Nowego Świtu, i, i widzimy ten zniszczony ratusz. Ta muzyka wchodzi, napisy, i to jest trochę tam, można sobie postać popatrzeć. I to naprawdę mm. wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tak. Jak, już powiedziałeś, jak powiedziałeś o pociągu, też myślałem, że doszedłeś do tego momentu, ale to jeszcze przed tobą. Ale to, to co na przykład było jednym z pierwszych etapów, no nie, że mieliśmy uruchomić tą kolejkę, tak? Nie na na muze to tutaj też, mhm. też się pojawia moment, że musimy uruchomić okay. tramwaj. A te tramwaje są takie, jak ja pamiętam, po prostu, bo one jeszcze chyba do tej pory w Czesławie jeżdżą na przykład takie tramwaje, te takie klasyczne, takie y, ociosane na sztywno, nie jakieś takie obłe. Więc, więc to jest niesamowite, no, nie? Że widzisz po prostu y, tramwaj y, z lat osiemdziesiątych, taki post-apo, a jeszcze niedawno nim jeździłeś. No, to jest to. Nie, no zdecydowanie gra... Gra polecenia i a propos wizualiów, ona prześlicznie wygląda, w sensie z tymi wszystkimi efektami i tak dalej. Musiałem wyłączyć Ray Tracing, gram na wersji pecetowej, bo, bo on aż tak dużo nie dodaje. Widzę różnicę, ale no to jest kosztem po prostu tak, takiego zjazdu klatkarzu, że, że po prostu musiałem wyłączyć, a wszystko inne mogę sobie spokojnie na, na maksa. Ale Gra jest została wydana na Switcha 2 i na. Yy, i chodzi na deku, na Steam Deku. Tam jakiś mm. chyba patch Day One wyszedł, który, który z tego, co czytałem, całkowicie. Czy sprawdzałem, tak, tak, tak. I Tylko, że musiałem sobie ustawić wszystko na minimum, absolutnie. To już, to już grasz takim gołem. Gra ładnie wygląda, no ale do bezporównania. Tylko, że jak grasz na małym ekranie, to, to, to, to nie ma takiego znaczenia. No ale no. Sam fakt, że ona wyszła na Switcha, więc ten Switch jest jakby tą platformą stałą, to tam sprawiono, że ona jest lepiej zoptymalizowana i ładniej wygląda. Ale wiesz, ja widzę na przykład pewien potencjał, ja, ja wiem, że to jest trochę, to jest zimno, bo chyba gra jest na Anilu 5. Nie jestem na 100% pewny, ale, ale zdaje się, że ona jest na Anilu 5, że ona może mogłaby wyjść na przykład na PlayStation 4. Zastanawiam się, czy skoro ona jest na Switchu 2 to czy nie dałoby się jej tak, tak jak zrobiono przecież ze Star Wars Jedi Survivor, że wydali na, na Xboxa one i na, na PlayStation 4, tak jak teraz Outlaws wyszedł na, na Switcha 2, że może dałoby się zoptymalizować i no na sporą bazę użytkowników PlayStation 4 tę grę wydać, bo pomimo, że jesteśmy już no długo po premierze, prawda, raczej jesteśmy u schyłku PlayStation 5 niż, niż ten, to, to jest to spora, spora baza użytkowników, nie wiem, może może, yy, może się... Nie, pary, no, ale daj spokój, już, już dajmy PS4 po prostu odejść. Użyć, tak? Zacz, no, wiesz co, no, okay. no, no to co jeszcze? Switch 1? Ja bym ja no, chciał chcesz... ja, ja, ja pomóc Blueberry. co Blooberowi. Ja, ja powiem w ten sposób. Coś... Moim zdaniem e, to, że istnieje mm, Sirius S to w ogóle nie pomaga w niczym E, multiplatformą. Tak, tak, tak, tak. I do, już ten, te, to, to już wiele razy ty powtarzałeś, wiele razy było powtarzane przez Julesa e, i to już powiedzmy to jest, e, nie wiem, jakaś dogma i się nie cofamy. E, nie istnieje PS4, to już jest retro. Znaczy śmieję się oczywiście, ale bo ja sobie zdaję sprawę, e, moja córka czasami odpala PS4. E, także ja e, Moje PS4 też jest używany cały czas przez kogoś, także to, to spokojnie, ale, mhm. ale nowe gry już na no to nie umówmy się, żeby nie wychodziły. Okej? Okay? Tak. No. Okej, okay, dobra, spokój. Eee, drog ja drogi Rafale, takie podsumowanie. podsumowanie, bo chyba będziemy to chyba będzie jednak ostatnia gra, którą mówię w tym odcinku. mi się wydaje, że. Chyba, że jeszcze będzie chciał coś wrzucić, ale eee, sporo nam. Krótkie zresztą. coś wrzucę, ale ja powiem tak, że ja zawsze gdzieś tam mm, miałem jakieś ale do, do gier od Blabber Team. W sensie um, obserwer to um, optymalizacja zabiła mi przyjemność z grania um, na PlayStation. E, gdzieś tam jakieś miałem zarzuty do medium. E, nie sięgnąłem po Silenta dwójkę, bo stwierdziłem, że sobie poczekam, jak zrobią jedynkę i pogram to w takiej kolejności 1-2. E, natomiast e, zaczynając Kronosa wiecie, doszukiwałem się już, już czegoś tam, na przykład yy, zapisałem sobie taki jakiś tam punkt w notatkach, że trochę za bardzo epatowanie tą estetyką horroru jest od razu, bo mamy na przykład taką karuzelę i na niej jest lalka z wypaloną twarzą, nie? ja mówię, no po co to jest, tak jest wszystko super, i po co ta lalka, nie? Ale mhm. dlatego to mówię, bo to by było z mojej... Gdybym to teraz wymienił jako zarzut, to byłoby czepialstwo, bo ja to skreśliłem. E, Im dalej Jakoś mówię, szalenie dużo nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie przeszedłem, Trochę eksperymentowałem, trochę zwiedzałem, trochę się kręciłem Dlatego więcej czasu poświęciłem na takie rzeczy niż na parcie do przodu Ale ta gra mi się szalenie podoba Naprawdę nie jestem w stanie jakiejś jednej Oprócz tego, że utknąłem To nie jestem w jakikolwiek sposób jakiejś wady znaleźć takiej Na tym etapie, na którym jestem Mm -hmm. Także ja jestem e, no, naprawdę wrażeniem tak, bardzo tak, fajnego będziesz... premiera. bardzo no. Nie przepraszam, chciałem tylko powiedzieć, bo, bo ja wiem, że, że Silksong jest w tym momencie numer jeden, jeśli chodzi o Twój czas. Ale mm -hmm. nie mogę się doczekać, jak właśnie odkryjesz jeszcze te, te, te inne miejsca. To jest to, jak, jak z, y, miejsce wpływa na, na odbiór, bo wiesz, na, na, na początku są te blokowiska później, i to jest w ogóle też niesamowite, bo tam gdzieś wchodzisz do tych piwnic, tak jak ja, wiesz, no, to jest coś, co dla nas, Twoja tak, że my wchodzimy i my jesteśmy po prostu u siebie, nie? Ja nie wiem, jak na to zareagują na zachodzie, no nie, no bo na zachodzie nie mieszkali w blokach z wielkiej płyty z, z takimi, wiesz, piwnicami, mm. gdzie wchodziłeś po prostu do katakumb i Stary, każdy, każdy miał swoje pomieszczenie, gdzie po prostu Zresztą. miałeś drzwi zrobione z, z kilku desek na krzyż, nie, więc to jest... Ja sobie zdaję ta... sprawę, że, że widzisz, że zachód wygląda jakoś bardzo inaczej niż nasz szary PRL, ale też mm. tam budowali bloki i, e, i wiesz, no e, wschodnie Niemcy mm, to, to, to może trochę to inaczej wygląda, ale to no, no, bloki budowano tak. wszędzie. Tylko, że te bloki trochę inaczej były, no nie z płyty, ale może z cegły, z pustaków, no. Tak. Y, ale myślę, że takie blokowiska i we Włoszech znajdziesz bardzo podobne i mm -hmm. w Hiszpanii, gdzieś i w Portugalii, także y, może się odnajdą, ale nie mają takich Zdaję sobie sprawę, chłupi, że twoja wyspa tak, jest tak. jakimś tam mega wyjątkiem i wszystkie budynki mają klinkierowe dachówki, ale, ale no, nie, no nie, nie, umówmy się, że że ta Europa nie, no, no pewne rzeczy są gdzieś tam podobne, mm -hmm. no, no, tak mi się wydaje. Tak. Ale nie, naprawdę jestem pod wrażeniem Kronosa. Ja powiem tak, jest strasznie ta jesień napięta. Patrz, Metal Gear wyszedł. I ja e, z bólem serca tego Metal Gira odpuściłem, bo jakiś czas tam Wuszka. ugrałem na wicie w trójkę, więc tak mówię, nie mam już jakiegoś wielkiego, wielkiej potrzeby. E, zresztą ja bardziej lubię te późniejsze e, mhm. chronologicznie części, jeżeli chodzi o, o, o Metal Gear, niekoniecznie ten tam trójkę, jakoś tak niewielbiej. Mhm. Ale 30 września e, jest remake Final Fantasy Tactics, na który ja złożyłem e, pre-order. Zagłosowałeś portfelem na tak? E, absolutnie, bo to jest gra mojego życia. Ja jest też w tym do wniosku, że jeżeli. E, to jest moja ulubiona gra, to jest po prostu, ja ją najwięcej razy przechodziłem Myślę, że godzin też mam najwięcej w nią nabite na różnych platformach, mówiłem o tym nieraz. I jeżeli ja bym tego nie kupił, no to bym w jakiś sposób nie był w swojej miłości e, autentyczny Także to e, na pewno będzie, ze 40 godzin mi zejdzie na Tacticsa, a może więcej i ja nie wiem, naprawdę, słuchajcie, ta jesień jest tak na, nabita. E... Dużo, dużo gier w tym roku nie będzie na moim podsumowaniu takich skończonych. To będą, może nie pierwsze wrażenia, ale mogą być rzeczy nie, nie, nie, nieskończone do końca, wymieniane. Mm -hmm. e... No, ja, ja ale... trochę gier skończyłem, bo zrobiłem sobie listę. I, i, i na początku się bałem, że bardzo mało gier, które wyszły w tym roku kończę, nie? Bo, bo, ale wyszło mniej więcej tak pół na pół i, i, i część jest takich, które, które faktycznie wybijają się, że warto o nich, o nich wspomnieć, nie, na przykład skończyłem tego Tainted Grail, The Fall of Avalon mhm. i no nie będę teraz o, o tym mówił, no nie, ale to jest gra, która, e, która faktycznie moim zdaniem, jeśli miałbym m, m, komuś polecić e, ale to znowu nie jest na co Między tym, tą, tą grą a remasterem, remasterem powtarzam, tego Obliviona, to bym nie, nie, nie, Poczekajcie, że ten, naprawią ten remaster Obliviona, zagrajcie w Tainted Grail. I to jest, wiesz, to jest, to jest takie też moje zaskoczenie bo to jest gra, o której na początku się odbiłem, a później jak już ściągnąłem, to aż do skończenia. No nie? I klimat, wszystko super, nie? Więc to jest, to jest taki ten mały, mały tytulik. Ale to już przy innej okazji, przy podsumowaniu roku, to na pewno o tej grze więcej. Ja tak mam co roku mm, taką średnią próbuję nabić jedną platynę w miesiącu. E, no jestem, jestem na etapie e, siedmiu platyn. E, no nie, nie oszukujmy się, że, e, że to poprawię, bo czuję, że nie. E, niestety Monster Może Hunter pić. mi zebrał e, absolutnie wszystkie e, nie wiem, sloty na, na cokolwiek, to, to, to wiosna i lato. to. Ale zrobiłeś, Hunter. chyba zrobiłeś, nie? W Wualce jest platyna wbita, w jest platyna no wbita. natomiast y, Monster Hunter World i Iceborne, no to są dla mnie y, poza zasięgiem, chyba czasowym. Y, na pewno w tym roku nie, nie, nie wbiję tam platyny. To, to jest dla mnie niemożliwe, bo zostały mi te y, osiągnięcia za... Wielkości upolowanych potworów Czyli najmniejszej, i największe z danego gatunku I To jest dla mnie po prostu W Word mam Chyba mam już teraz w tym momencie 300 godzin wbite i No jeszcze nawet Wiesz co, nawet nie, nie skrobnąłem tam Powiedzmy 50% Tego co powinienem mieć A to nie, to, to nie będzie tak, że się wysypie worek I, i, i upoluje wszystkie te potwory Które potrzeba ale to jest akurat najmniej ważne, bo jeszcze wspomnę o jednej grze i um, a chciałbym o niej wspomnieć, bo trochę pograłem w oczekiwaniu na Silk Songa. Pojawił się update do No Man's Sky. E, który, gra, która wraca jak bumerang, co jakiś czas w naszych rozmowach. Mm -hmm. e, i c, no Man's Sky ma w tym momencie, przynajmniej was wczoraj, miał 100 tysięcy graczy jednocześnie na, na Steamie co na grę, która jest, miała premierę tam w 2016 roku, to jest jakieś tam na dziewięcioletnią grę, to jest jakieś tam osiągnięcie, że to jest taki wielki powrót chwala, o którym mówiliśmy i tak. e, wróciłem sobie i ta gra jest super. Tak. <grafię> Naprawdę. To się pojawił ten nowy dodatek on się nazywa? Przepraszam. Jak się nazywa ten nowy dodatek? który jest darmowy, co jest najlepsze, że wszystkie te, do, te dodatki, które są... Te, znaczy, bo to są w ogóle nie dodatki, tylko to są updatey, tak? To jest tak, po prostu to update, updaty. któryś tam... Pobierają się... I, i, i No Man's Sky... Tak, przepraszam? Nie, no mów, mów. Nie, że to są to są updatey, ale to są updatey, które w każdym innym przypadku, gdyby to była, nie wiem... W, Część, gdyby oni nie byli niezależnym studiem Hello Games, tak? tylko częścią Electronic Arts, to każdy ten update to byłoby sprzedawany jako DLC. No bo są na przykład takie gry jak Elite Dangerous i oni takie wielkie update'y na no, tym zarabiają, muszą je sprzedawać i one no. wprowadzają wiele rzeczy. Ale to, co robi Nomen Sky, oni też chyba wprowadzili budowanie tych statków. Statków, korwetek, która budujesz sobie od podstaw, jak Stadni chcesz. To to. I wyposażemy jak chcesz. I ja widziałem już takie niesamowite statki. Ten nowy update, który wyszedł pod koniec sierpnia, nazywa się Voyagers. A, Voyager, e, tak, tak, tak. I ja nie wiem, czy on był jakoś tam planowany, bo był bo, bo taki był moment, że e, po którymś tam. Mm, po którymś tam patrzył miało chyba przystopować nie wiem czy to było World Part 2 chyba się nazywał coś tak mi się wydaje albo, albo gadam głupoty mhm. e, ale nie, mamy kolejną wersję i e, kolejne rzeczy i te statki są niesamowite natomiast ja wracałem nie wiem czy ty pamiętasz mieliśmy taką krótką rozmowę że wróciłem do No Man's Sky w momencie kiedy kupiłem PS5 i to był jeden z tych takich pierwszych tytułów, które chciałem zobaczyć jak wyglądają i narzekałem, że tam się na przykład Przycina coś nie? Że są, widzę pop-upy jakieś Loadingi No takie, takie to, to nie było Doświadczenie Jasne, gra wyglądała lepiej Niż na PS4, ale to nie było jakieś takie super doświadczenie I teraz po powrocie, no to tutaj jest nie ma absolutnie żadnej przycinki, żadnego pop-upu, że się obiekty mi pojawiają gdzieś tam mniejsze pod nogami Wszystko jest super eee, Trafiłem na, no, na sam początek, to mi wylosowało bardzo nieprzyjemne planety Żadnej takiej, której gdzieś tam bym się cieszył i chciał budować bazę Ale w końcu gdzieś tam trafiłem na jakąś ładniejszą i jest naprawdę mega No prześliczna jest Mm -hmm. Te bazy są, te stacje kosmiczne są porozbudowywane. Dużo nowych gatunków jakieś podochodziło, których nie widziałem przez te trzy lata. Trafiłem do Anomalii, która jest tam takim miejscem, które jest e, fabularnie w tym trybie mm, po, po, po takim podstawowym. I, I pojawiają się tam gracze. Już pojawiały się te statki, jakie naprawdę niektóre niesamowite. Także e, no. Chciałem w to pograć, no ale Silksong wyszedł, nie? To było tam mm -hmm. tydzień może tak. takiego grania trochę w ten No Man's Sky, który jest, no, e, naprawdę bardzo przyjemnym doświadczeniem i jak sobie porównam to, co było na premierę i e, no to to jest jakby inna gra. Mm -hmm. <gry> tak. Polecam ci wrócić. Dokładnie... Wiem, że ty ale wracałeś ja, ja mam, w trybie VR wiesz, trochę. Przytłacza... Ja A. kupiłem, tak. Tylko, że, że w tym trybie VR, y, ja miałem tego pierwszego vr -y i chyba ona do tej pory nie, nie dostała jakieś. Nie roku, wyszła na dwójkę, chyba nie, nie, chyba nie. A ona mogłaby skorzystać z tych dobrodziejstw graficznych. Wiesz, no w VR, to była jakaś fajna, że, że miałeś tą imersję przy, przy sterowaniu tym statkiem, nie? że tam wszystkie te przyłączniki, mm -hmm. że czułeś się naprawdę fajnie. No, jak, jak ja grałem, to ja y, zawsze z perspektywy pier pier pierwszej osoby. A jednak dużo tak. ludzi gra z trzeciej, i, i, i um, no, no to, że na przykład teraz właśnie a propos tych, ty, tych statków, nie, tych korwet, no to, że na przykład możesz tam latać statkiem, no to zawsze możesz latać, nie, ale chodzi o to, że możesz budować ogromne te statki i chodzić w środku po nich. Tak. I to jest niesamowite, że to jest po prostu, oni dostarczają, a tych update'ów już zrobili mnóstwo, oni już przekroczyli to, co obiecali, bo, mhm. bo y, wiele rzeczy nie było um, na początku, bo Sony chciały tę grę szybko wydać to był ich jeden z takich ważniejszych lub mniej, ale to miał być ekskluzyw I, i oni po prostu przyspieszyli premierę. Musieli nawet zaklejać informację o multiplayerze na pudełkach, to były też takie niesamowite. A zagrałem sobie parę Ciebie. zadań, bardzo fajne Ta, to działa. Yy, drużyna Ucie. się ustala. Yy. Yy. Znaczy wiesz, ty widzisz tych graczy w ogóle w tym, tej anomalii, w tym hubie ich widzisz i yy, możecie sobie dawać znaki i, i tak dalej, natomiast zleca czy jest zadanie i możesz sobie Ktoś ogłasza zadanie. Trochę to wygląda jak w Monster Hunterze, też dostajesz informację gdzieś tam, że ktoś ogłasza zadanie i możesz sobie do niego dołączyć i, i, i naprawdę spoko. Są różnego rodzaju zadania tam. Ekstrakcja, yy, zabijanie niebezpiecznej fauny, flory, naprawdę dużo tego jest. I wiesz i e, trochę przycichłe informacje na temat kolejnego tytułu, ale wiesz, no Hello Games nauczone premierą No Man's Sky, to oni na pewno się nie będą spieszyć, ale ten Light No Fire, czyli mhm. kolejna gra i to wszystko, co oni wiesz, bo to już nie chodzi o, o to, co oni tutaj wprowadzają, ale chodzi o to, że cała ta ca, cały ten, ta mechanika, ten silnik, to wszystko, jak to działa, że oni to wszystko przenoszą do, tego, do tej drugiej gry. Ja jestem bardzo ciekawy tego co, co w końcu pojawi się w tym Light No Fire i czy oni też będą chcieli na przykład zrobić tak, że najpierw zrobią taką wczesną wersję, ale określam, że to jest early access i pozwolą graczom wpływać na to, jak, co ma być dobudowane, na co reagują i tak dalej. Ja bym chciał zagrać w tę grę, która wyszła gdzieś tam między, w międzyczasie, czyli to The Last Campfire. A to już na chyba, nie? Nie, nie, to wyszło na PS4 na pewno. Na pewno, aha, aha. Bo, bo mam to gdzieś tam dodane w ulubionych i to wyszło yy, w czasie pandemii. To wyszło jakoś tam, nie wiem, czy na przełomie 2020, a 2020. Pod koniec 2021. października. 2000, tak, 2020 pod koniec października. No. 2020. E, jestem tego ciekawy, że wiesz, że no, gdzieś tam ten. ten tytuł totalnie. E, mm. To może być pierdółka, to może być jakieś, jakieś naprawdę małe, małe głowinko, ale no chciałbym zobaczyć, jak to im wyszło, bo jednak mm, to, co nie zrobili e, z No Man's Sky, no to jest wow. Mm -hmm. Tak. I, I jest ten przeskok taki trzyletni u mnie, nie? bo sprawdzałem tę grę, y, byłem rozczarowany tym, jak to, to, to, to działa, ale Pamiętam też, że, że, że nie, na przykład nie, nie, nie trafiłem na ładną Planetę też, bo to, to jest Bardzo losowe, ale przede wszystkim chyba na początku W tym trybie takim e, Fabularnym To on cię tam wysyła Na początku na takie Niezbyt przyjemne układy, żebyś trochę Tego survivalu jednak Poznał To wszystko sobie można w ogóle e, W tym takim trybie Chyba swobodnej gry ustawić mhm. i możesz mieć ten, ten element survivalowy totalnie wyłączony. Nie musisz się bać o, o tlen, nie musisz się bać o, o tak. y, te tarcze i budować sobie tylko, zbierać sobie tam to, co potrzebujesz do, do budowania. Mhm. No ale ja tam gdzieś tam tą fabułkę też y, chcę w końcu skończyć, bo, bo przyznam się szczerze, że ja na PS4 nie doleciałem do końca fabuły. Mimo, że tam miałem naprawdę już gdzieś naście godzin, albo 10 godzin miałem wbite, mm -hmm. to mm, cały czas gdzieś tam coś innego mnie odciągało do dokończenia do, do fabuły i w, ostatecznie nie zrobiłem tego, a tutaj y, przez ten tydzień sobie polatałem i postrzelałem i wydaje mi się, że y, dopracowali bardziej, albo miałem po prostu fajniejszy statek, ale to strzelanie do piratów i bitwy powietrzne w wysokiej atmosferze i w kosmosie są ekstra. Naprawdę. Mm. I to bardzo fajnie musiałoby by na nowym vr działać. No ja jestem, znaczy wiesz, bo dla mnie takim, takim naj, najprzyjemniej, no to nadal y, zrobiono to, bo to jest bardzo arkadowe, no nie? To było w tym Star Wars Squadrons. Mhm. Bo jak grałem w Star Wars Squadron VR-ze, nie? Wiem, że jest płaska wersja, ale, ale ja grałem właśnie na, na, na, na PlayStation 4 jeszcze chyba wtedy? Tak. Chyba to tak albo na PlayStation... No chyba tak. Wiem, że no nie, nie, nie powalała grafiką, ale imersja była fantastyczna. Wiesz, to jednak czuło się, że jesteś w kabinie takiego myśliwca i, i, i jesteś w kosmosie. Jest... No tak było w ogóle kilka. Jeszcze kiedyś była taka gra chyba od... od nie, wiem, czy się... Nie Vanguard. w Vanguard? Nie. To była gra taka popierdółkowata w sensie wielkości, nie? bo to było bardziej taka wizytówka tego, co można zrobić na, na VR-ze i to były początki PlayStation, PlayStation vr -u. I to było od tego tego CCP Games chyba, tak, tego islandzkiego, co robią i Online i w tym uniwersum. I też fajnie zrobiony taki, taki wing commanderowy no nie? symulator kosmicznych właśnie bitew w, w, z, pierwszej, z pierwszej osoby w wiarze no nie kapitalna sprawa, ale y, mamy w tym momencie właściwie trzy i każda jest w jakimś aspekcie inna gry, które eksplorują ten temat e, ty, ty, tej eksploracji kosmosu tylko, że No Man's Sky robi to naj, najpełniej bo tam jest absolutnie wszystko bo jest, jest kosmos rozbudowany ale jeszcze eksploracja planet. Jeśli jest też ta, o... jakaś taka, mhm. hmm, powiedzmy, jakiś taki handel. W sensie to nie jest, e, tak mi się wydaje na tym etapie, na którym jestem, mhm. jakoś tam wyszalnie tego nie ruszam ale e, chyba można handlować między układami i zarabiać na tym, także jakaś ekonomia tam też jest no to wchodzi w terytorium Elite Dangerous, nie? bo tam jednak e, znaczy w Elite Dangerous mi się podoba to, że e, tam jesteś tym, tym, tym korsarzem, tym, tym prywaciarzem jak to można powiedzieć, nie? w kosmosie i możesz rzeczywiście handlować możesz polować na piratów być łowcą, łowcą nagród ale też możesz być właścicielem statku wycieczkowego i latać sobie po kosmosie wozić ludzi taką, jest taki piękny statek orka który wygląda rewelacyjnie i, i, i, i po prostu podróżujesz. I, i wiesz i w Elite Dangerous wprowadził wiesz, spacer po planetach, że, że na początku to było tylko tak, że mogłeś tym łazikiem gdzieś jeździć, później mogłeś normalnie wyjść z pojazdu i chodzić i teraz też jakieś nowe update, tylko już nie pamiętam dokładnie, co on wprowadził i ja, ja się cieszę, że jest taka alternatywa, ale jednak to, co robią goście z Hello Games, jeśli chodzi o to rozbudowywanie tego, no to e, w tym momencie to, to Chris Roberts powinien się skoncentrować, żeby zrobić jak najszybciej ten, ten, e, ten fabularny dodatek do Star Citizen, ten Squadron z 42, i to wydać, że po prostu e, przy, Bo, bo ja, ja nie wiem, no dla mnie to Stary, jest. Stary, to jest, moment, jest wielki ten... przewał, Przecież ty, ty na serio myślisz, że to, to, to jest po prostu wyciągnięcie od ludzi pieniędzy. I słyszałem, ja że już, już w mówię? 2026. Żeby była jasność. Yy... Wiem, że się mówi pieniądze, ale pieniędzy to tak dla żartu powiedziałem, żeby tutaj nikt nie doszukiwał się, że jestem, nie wiem, tam z y, Poznania czy skądś. Z kresu. Y, słuchajcie, polecam Wam, jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, to polecam Wam na x sobie zobaczyć y, profil Szona Mareja, który jest tam mhm. twarzą. E, tego studia i on wrzuca od kilku dni po prostu tylko i wyłącznie te statki, które ludzie budują i podsyłają. <grych> tak. I powiem w ten sposób, że e, Slave One i Soku Millennium to jest e, pikuś, to jest mały Miki, to jest po prostu naj... Ja widziałem te wielkie latające katedry, które znamy z Warhammera, e, tak, które to też już tak dokładnie. dokładnie. E, Widziałem, um, który widziałem dosłownie flotę statków, która wygląda jak wyjęta ze Star Treka. Także tutaj są. Ludzie mają takie pomysły, latające twarze z tego filmu, takiego Zarot, czy tam już nie pamiętam jak on się nazywa, taka wielka latająca głowa. No, no, po prostu niesamowite rzeczy. Firefly, Battlestar Galactica, no to to jest po prostu absolutnie pomysłowość, kreatywność ludzi. No nie zna granic, nie? No, a najbardziej to takie, wycie są zabawne rzeczy, jak na przykład Tomasz y, z Kolejkowa, nie? czyli Tomasz Tank Engine latający, czy wielka Nokia, y, taka rozsuwana, y, latająca, czy, czy w ogóle na przykład y, okręty z żaglami, TARDIS, no tutaj są niesamowite rzeczy, polecam zajrzeć i jeżeli macie tę grę kupioną i chcecie się pobawić, to ten tryb kreatywny jest na pewno dla was. Mhm. Mm to prawda, to prawda. No i to jest taki miły akcent na, na, na, na koniec, że, że po prostu czasami gry mogą mieć dłuższe aczkolwiek, aczkolwiek trzeba przyznać, że Halo Games, one miały niezłą, niezłą gotówkę na start, bo jednak mimo wszystko NoMenskine się bardzo dobrze sprzedało. Było przeczenie. Tak, I to początku. chyba mały, mały zespół był, to nie był gigantyczny zespół, tylko tak. naprawdę było to, to był mały zespół, małe studio. Mm -hmm. i to, że teraz y, oni cały czas dają te dodatki, tak gra... jestem ciekawy właśnie, jak, jak, jak, na jakiej zasadzie oni to utrzymują na, y, y, czy tylko po prostu z tych dodatkowych kopii, no ja kupiłem dwie kopie gry bo i na PC-cie i później na Playstation 4 ale, ale no, y, znaczy nie wyobrażam sobie, że ktoś na przykład co jakiś czas kupuje jeszcze jedną kopię bo prostu, żeby studio się E, się, się, się cały czas utrzymywało. Nie, no ja myślę, że to są ludzie, którzy... Bo wiesz, my że trochę... Zainwestowali te pieniądze. Ja powiem w ten sposób. Wydaje mi się, że my jesteśmy innymi graczami. W sensie my nie wychowywaliśmy się na Minecraft'cie, na kreatywnej grze, gdzie się buduje. I tak. my, my, my graliśmy w gry fabuły. Czyli przechodziłeś i następna, następna. Natomiast dużo dzieciaków, które zaczynały grać, zaczynały od budowania. I dla nich... Core gry to jest jednak e, w dużym stopniu cały czas budowanie i stąd też moim zdaniem te pale wordy mają, odnoszą sukces. Bardzo dużo gier właśnie tam jakieś e, o, o, o, mm, tego typu. Myślę, że, że na przykład e, Dragon Quest Builders powstało, e, żeby mhm. w jakiś tam sposób dosięgnąć tego sukcesu. E, ale to są, to są ludzie, którzy w Minecraftcie wybudowali wszystko i szukają kolejny gier. I jeżeli masz e, grę survivalową z takim, mm, z takim grafiką i z takimi możliwościami, to, to myślę, że w pewnym momencie oni, mimo, że tam upłynęło premiery 6-7 lat, a ta gra ciągle żyje, ciągle się rozwija, ciągle są dodatki, to dla nich nie jest problem wejść w taką grę. Znaczy nie, to, że nowy narybek gdzieś się pojawia, to jest jedno, ale wiesz, w Minecrafcie jest cała struktura tych... E, dodatków, tych Adonów, Tam jest ten Mario, wiem, więc, bo Ja, e, ja wydałem filmie. mnóstwo pieniędzy na to dla syna. Na rzeczy, które są jak zły jak w deszczu. nie Po prostu flavor of the month i musi to mieć. nie? No, że, nie. Jako, wstrzymałem e, później, ale, ale był taki moment, że wydałem drugie tyle, ile wydałem na grę. Na te wszystkie dodatki. Ja, gra nie, jest taka droga znowu. Też chyba 6 dych kosztuje. Mm. Mhm. To, to nie jest znowu jakiś taki wielki pomysł, Ale wiem, że ja po tym filmie, który miał premiera w tym roku, też na, na... Tylko, że widzisz, ja z, w Minecrafcie to ja utknąłem w sensie um, jestem za stary na tę grę i moja wyobraźnia e, nie popycha mnie do budowy um, tam są jednak te klocki za małe. Tutaj jednak te mhm. e, No Man's Sky to jest powiedzmy tak jak masz Lego i Playmobil, nie? To No Man's Sky jest takim Playmobilem, że tam masz całe te struktury które możesz postawić, a nie musisz tych struktur budować z pojedynczych klocuszków jak w Lego. Mm -hmm. mm. To prawda. Ale to takie moje, takie porównanie może niekoniecznie trafne, ale, ale wydaje mi się, że, bo w ogóle to jeszcze jedna gra na koniec. Mm. Dobra? Ostatnia gra, no bo tu okay. jesteśmy w temacie survivalu. To ja powiem o grze, którą sobie e, po prostu sprawdziłem jakiś czas temu we wakacje. Miałem trochę wolnego i pobawiłem się. To nie jest y, recenzja jakaś tam y, w sensu stricte, ale takie moje jakieś tam wrażenia. E, ta gra trafiła do plusa, chyba jest w Game Passie, jak nie, no to, to, to, ale na pewno była w plusie. E, gra nazywa się um, Abiotic Factor i to jest, e, wydaje mi się, że gra od australijskiego dewelopera e, Deepfield Games. E, i to jest coś takiego, jak wyobraźcie sobie, że macie 98 rok, czy tam 99 i Half-Life'a na takim naprawdę słabym Pentium. E, że graficznie to wygląda no, e, no wtedy to po prostu wyglądało ok, ale w tym momencie no, to nie, nie za bardzo. I ta gra ma właśnie e, jest właśnie w takiej konwencji utrzymana, graficznej, jak właśnie pierwszy, pierwszy Half-Life. Jest to FPS, przede wszystkim nastawiony na survival. Jesteśmy w podziemnej bazie, w której są przeprowadzane eksperymenty i bardzo podobny eksperyment otworzenia wrót do innego wymiaru następuje, z którego przychodzą obcy. I my jesteśmy jako świeżak, to jest nasz pierwszy dzień. Jesteśmy tam w Pierwszy dzień w probocie i, i, i gówno trafia wiatrak. Zostajemy tam uwięzieni i po prostu Wykonujemy fabularnie Misje, które mamy po kolei zlecone. To jest tak trochę wygląda jak właśnie w Czyli trochę budujemy, trochę survivalujemy, trochę chamy misję do przodu, ale tylko dzięki tym surowcom, które zdobywamy, otwieramy kolejne e, powiedzmy no, części bazy, kolejne sektory, kolejne piętra, e, coraz to nowe potwory i w tym jest zbudowany kop e, i można grać w cztery osoby i naprawdę bardzo przyjemna zabawa. W sensie to nie, no, graficznie to wygląda dosyć dziwnie, te postaci są e, karykaturalne, nie, nie zgrabne, niekształtne, ale to, to jest tego typu gra, gdzie uzbrojenie robimy sobie z gazet sklejanych w taśmą klejącą i oklejamy sobie piszczele i przedramiona i gdzieś tam biegamy z hełmem zrobionym z garnka. Nie? To jest tego typu gra. Gdzie, gdzie bijemy potwory kręgosłupem Wyciągniętym z innego potwora no To jest, to jest, to jest trochę humorystyczne trochę, um, trochę Przerysowane Ale naprawdę bardzo przyjemny survival I, i mhm. um, gdybym miał czas To pewnie bym go kończył Ale grałem w niego w sierpniu Później wyszedł ten dodatek Do um, to No Man's Sky, gdzieś tam po drodze jeszcze jedna gra była, którą mam nadzieję, że skończę we wrześniu i, i teraz te dwie premiery. Także ten Abiotic Factor jest u mnie e, na ten moment zawieszony, ale bawiłem się mm -hmm. doskonale w nim. Znaczy to, to, to, no to, to ja doskonale. Później, no. później sprawdza, ale też, też... Jak na taką grę można nie, się bawić, ale, mm -hmm. tak. ale jest w porządku. Jeżeli ktoś to ma i zastanawia się, czy to sprawdzić, to, to polecam, bo jest, jest, jest trochę śmieszna, trochę... E, trochę wymagające, no naprawdę okej. Okay. Drogi, drogi Rafale, czy że jeszcze moglibyśmy tutaj kolejną godzinę nagrać, ale musimy zostawić takim cliffhangerem, jakie jeszcze gry, bo powiem wam tak, nie powiem szczegółów, żeby też nie, nie, nie, nie ten, ale e, lista była długa, tego co, co no, Rafał, Rafał e, ograł i były duże tytuły, były trochę mniejsze i no mam nadzieję, że że za tydzień, dwa, uda nam się dograć kolejną część. Ja się cieszę, że udało nam się ten 650, jaki to piękny jubileusz, nagrać ten odcinek, dwie takie duże, wspaniałe gry wam przedstawić. I teraz, to tylko takie ostatnie słowo, faktycznie obawiam się o losy Expedition 33 Claire Obscure, jeśli chodzi o gry roku. Nie dlatego, że ta gra nie zasługuje na to, bo, bo Silksong jest lepszy, ale to uderzenie Silksonga yy, no, było tak niesamowite, że ono mogło trochę yy, wyprzeć z pamięci to, co się działo, kiedy premierem miała Expedition 23, które też miało taką niesamowitą yy, premierę, która może nie była Shadow premierą, ale chyba z, wzięła graczy z zaskoczenia i, i, i to się długo utrzymywała ta, te, ten pozytywny vibe, ale wiemy, że pamięć jest krótka Jeffa i jego kolegów decydentów i, i to, co się wydarzy za jakieś dwa miesiące podczas e, The Game Awards, no może być dla niektórych zaskakujące, dla niektórych nie. No ale ja, ja jestem bardzo ciekawy tego. Grom roku jest Monster Hunter Wilds, więc to, to, to nie wiem, o czym to jest to rozmowa. To, to w, w lutym już miałeś, miałeś goty i cała reszta to tam wiesz. Drugie miejsce, ale tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby. E, wydaje mi się, że Claire Obscure mm, ma większą szansę e, wygrać niż mhm. Silk Song. Aczkolwiek ja bym tutaj mimo wszystko gdzieś tam spoglądał na Dev Stranding 2. Nie chcę tu mówić o jakimś komoterstwie, ale, ale wydaje mi się, że ludzie dostrzeżą, ci, ci decyzyjni dostrzeżą, nie wiem, większą jakąś większą wartość. Ale to, to są takie my moje... rozmawialiśmy o zakończeniu, znaczy po zakończeniu, bo ja wiem, że no skończyłem, a ty też skończyłem. Ja nie skończyłem tak, Expedition. Ale nie, nie, przepraszam, Death Stranding 2. Nie, możemy nie rozmawialiśmy, ale razem. możemy o tym porozmawiać y, na, na następnym razem, albo na podsumowaniu roku, bo... Już nie, no na fascy... podsumowaniu roku raczej, tak, tak, tak, tak, tak. Ale chodzi mi o to, że y, tyle czasu upłynęło, że faktycznie... Znaczy nie tyle, że zapomniałem o Death Stranding 2, czy ja uważam, że po prostu y, Death Stranding 2 no jest po prostu sequelem do, do świetnej gry, ale wątpię, żeby żeby dostał statuetkę kat za najlepszą grę Może dostać jakąś inną, ale, ale, no zobaczmy. To, to może ja być ciekawy skłaniał, rok. Że nie odkrywity rok, a jednak. Expedition 33 wydaje mi się, nie jest zagrożone silksongiem. Mimo, mimo, że jest dla mnie dużo słabszą grą niż silksong, na tym etapie, nawet na którym jestem, to ja nie sądzę, żeby jakieś moje postrzeganie się totalnie zmieniło, ale e, no nie no tutaj mamy 2D-platformer indyczek, e, z taką rysowaną grafiką, która, gra, która jest tam chwilową modą, tak jak mówiliśmy, że, że ci co sobie tam bardzo duży sposób. No, nie, nie, nie ma ta... nie wydaje mi się, że nie będzie miał takiego impaktu, jak wiesz. Mhm. Od, tak naprawdę, od kilku miesięcy ja widzę co jakiś czas wysypy, e, artworków, zachwytów, e, jakichś takich większych e, analiz na YouTubie, e, muzyki czy, czy świata. Także. E, nie, nie, nie chciałbym e, udawać eksperta, e, ale, ale nie, nie wiem, no nie, nie jestem przekonany, że mhm. Silksong jest, jest, e, jest pozycją, która był, u go wygrała. Aczkolwiek wiesz, no, w zeszłym roku wygrała Strobot, więc może się po prostu totalnie mylę. No, no i tym pozytywnym akcentem, e, drogi Rafale, obyś był dobrym prorokiem. Kończymy 650 odcinek. Dziękuję ci serdecznie. Że, ja tobie że również dziękuję. Mogliśmy porozmawiać o tych wspaniałych tytułach i mam nadzieję, że, że po dłuższej przerwie wakacyjnej, teraz ze zdwojoną siłą, będziemy częściej, dwa razy częściej się spotykać w wirtualnym studiu i dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom, że tutaj twoje... O, możemy jakieś takie hasło rzucić, tak jak ostatnio... Jeśli wysłuchaliście do, do końca tego odcinka, to, to jak, jaki hashtag? Zapraszam Farelka. Farelka. Hashtag Farelka. Dziękuję serdecznie i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej. Cześć.